Witam, z Magieria, podkaz o grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 297. Nazywam się Dachman, a ze mną jest Bernard Trzymi się Witam wszystkich krokich I ciebie, witam dobry, Bernardzie, po długiej przerwie. No, po tej długiej, długiej przerwie. Ja no, prawdziwy... ustęgam, że jestem chory. Mhm. Prawdziwe wakacje, nie? Wreszcie. Wreszcie zrobiliśmy, zrobiliśmy przerwę. Czekaliśmy na przelewy, czekam na przelew. Taka grupa jest na Facebooku. Ale czekasz ta... na przelew? No, takie życie, nie, trzeba czekać na wszystko no ja powiem tak, że ja moje wakacje bardzo analogowo spędziłem i, i nawet, nawet powiększyłem swoją kolekcję nie, małą, planszówek no. o jednej też już wiesz na pewno Eldritch Horror no, no, słyszałem, że powiększasz o to tak, przedwieczna groza bardzo mi się podoba w tej grze, że to jest kooperacyjna gra więc można grać samemu w nią można grać w kilka osób. Ja testowałem wariant właśnie taki jednoosobowy, gdzie kontrolujesz dwóch badaczy i bardzo się przyjemnie grało. I testowałem też taki wariant, gdzie w dwójkę graliśmy po dwóch badaczy, więc w ogóle już było super fajnie. Ty, ty widziałeś w ogóle tę grę, nie? Tam coś... Horror? Tak, tak. Horror, tak. Mhm. To, jest, to, jest to jest kolejna tak... podobna uproszczona, tak? To jest tak? taka uproszczona Wersja... Arkham Horror. Mhm. Znaczy, nie wiem, czy uproszczone, no, uproszczone to chociaż też ma miliard pięćset tysięcy żetonów, nie? Mhm, Inny, tle. Ale Arkham to jest, gdzieś gdzieś akcja to no, W Arkham, znaczy wiesz, Arkham po prostu w mieście, się, tak w mieście, w Arkham i dodatki mhm. są Kingsport, e, Innismount, Danwich nie? I tutaj kolejne okolice dodajesz. To no każda Każdy dodatek dodaje 45 milionów kart e, tak. i oczywiście 300 milionów żetonów, nie? no bo to jest na zasadzie takiego, wiesz, że sprzedaje się niewiele powiedzmy sztuk, bo jest niewielu graczy znaczy niewiele, niewielu graczy a sprzedaje się po prostu mnóstwo dodatków i ten internet się świetnie kręci ale ja nie narzekam, bo znaczy się, e że jeśli ja te dodatki skoro, są ciekawe ja ciekawy, to... powiem ci szczerze, że przydał się bezbisać, taki wejdę w, w mhm. słowo ja to nawet grałem w Arkham Horror Solo nie? i to się da mhm. ale Arkham, czy w Arkham jest w ogóle jakiś taki motyw, że ktoś gra przeciwko sobie i dlatego jest ciężej grać solo? w? Czyli to też jest w sumie taka kooperacyjna gra, tak? Tak. Mhm. Nie, bo tutaj masz po prostu świat i Arkham jest po prostu miastem, jednym z, z, z trzech w Ameryce. znaczy to, to jest w ogóle tak zrobione, że masz świat podzielony na, na, na regiony i te regiony są no, dosyć umownie, tak? bo masz powiedzmy Europę i Afrykę, ale w Afryce są tylko takie jakieś dzikie miejsca do eksploracji, a masz Londyn, Rzym i Stambuł. Znowu masz Ameryki, gdzie masz San Francisco, Arkham, Buenos Aires i takie różne, no i oczywiście tam Oceania i Azja, Szankań, Tokio, Sydney, no i mnóstwo takich innych miejsc. I pamięci, że y, to mi się bardzo podoba, bo jest, y, walczysz y, prawda z, z potworami, przechodzisz przez, y, przez bramy do innych wymiarów, do innych światów, rozwiązujesz y, jakieś spotkania, zagadki super przyjemnie się gra, dosyć prosty jest mechanizm, to też mi urzekło, że on, on, on nie jest skomplikowany do, do nauczenia się, a po pewnym czasie możesz po prostu już bawić się w te niuanse, w jakieś wariacje i tak dalej, no bo w, jak w każdej grze, prawda, masz mnóstwo rzeczy, których po prostu nawet nie jesteś w stanie ogarnąć na początku. I to mi się strasznie podoba, wędzić, że, yy, że ta głębia jest, a mimo to ten próg wejścia jest na tyle niski, że się nie że gdzieś tam nie wywalisz i się strasznie podoba. No i oprawa jest bardzo ładna. Jestem w ogóle, jestem wielkim fanem Ktulu, yy, który na przykład nie jest wielkim fanem opowiadań Lovecrafta. Wiesz, no w sensie, że ja uwielbiam tą, tą atmosferę, uwielbiam tę grozę, no, ale ja na przykład, nie, nie, nie wiem, nie ekscytuję nie, nie się tymi opowiadaniami, uznając je za, za klasykę, chociaż ona jest klasyką gatunku, ale wiesz co, że nie uważam ich za wybitne arcydzieło literackie czy coś na stylu. Jednocześnie uwielbiam ten znaczy, świat, uwielbiam jest, kreację. Jest, nie ty... wiem, czy, czy kiedykolwiek to można było być wybitnym dziełem literackim, bo... Mm -hmm. Natomiast ja bo, przyznam się, że lecąc ostatnim samolotem, mm -hmm. siłnęłem sobie na Spotify e, dzieła zebrane Lovecrafta. Powiem ci, że sobie siedzisz w samolocie, jak tak zamkniesz oczy ciemność za oknem i słuchasz sobie naprawdę fajnie przeczytanego, fajnego głosu z naprawdę fajnym akcentem angielskim. Mm -hmm. Ja tak przeczytałem Dunwich Horror. Przytałem eee, przeczytałem w of Cthulhu, tam przesłuchałem, nie przeczytałem mm -hmm. Call w Cthulhu, tą, tą i to on to prawowe, i, co jeszcze chyba, wydaje mi się, eee, to jest, jest jeszcze, jest parę takich mniejszych po, pośrednich, po że się tak wyrażę, mm -hmm. opowiadań, I, i, powiem Ci, że, że, że, to ciągle się daje, ciągle daje radę już niedawno czytałem, ja sobie kupiłem takie, takie Ademekum, World of mm -hmm. eee, są trzy tomy, tam są wszystkie zebrane opowiadania tak. i tak dalej, eee, i jeszcze się bardzo fajnie czyta w ciągu, znaczy, jak mówię, nie jest to, Broń Boże, żadna wysokiej klasy literatury są. Zresztą... nigdy nie była, nigdy nie, chyba nie była. No nie, no, ona się jak... wywodzi z tej palpy tego takiego dokładnie, właśnie. Dokładnie. Znaczy, Natomiast... to, można powiedzieć, że Lovecraft oprócz tego, że wprowadził wiele, wiele rzeczy właśnie do tej literatury grozy, yes. rozwinął ten gatunek, to jeszcze właśnie też był, był założycielem tych magazynów takich palpowych, tak tych weird fiction. Ja się oczywiście tak za bardzo nie znam, mogę się mylić w szczegółach. Ale, ale on miał chyba jakiś taki cel, żeby chciał jakieś w ogóle magazyny sprzedawać za, za centa lub nawet pół centa i wierzył, że to, że to ma, ma sens, że to się opłaca. No, ale, ale, ale generalnie mi się bardzo podoba po prostu ten klimat. Tego no, a klimat te, że ten są, świat są... taki na, na pograniczu właśnie... W, w, w, znaczy, oczywiście to nie jest... który u właśnie najlepiej, najlepiej, najlepsze który to jest jednak e, to takie e, ortodoksyjne, czyli dziejące się gdzieś tam w, na, może na pograniczu, no nie XIX-XX wieku e, w tamtym okresie, prawda, pod koniec XIX wieku. Znaczy, moim ulubionym który jest właśnie, powiedzmy sobie... E, ja najbardziej lubię właśnie tak 1000, jak był, jak, było, jak, jak jak był ten, RPG były, prawda? Było mhm. 1921, tak? 1890? Tak, e, tak, tak, Więc takie były te i 1995, o, dobrze pamiętam. E, mhm. Mówię, dla mnie, ja, ja generalnie uwielbiam klimat takiej wiktoriańskiej, ja jestem wielkim fanem tego okresu, przełomu wieku, mhm. wiesz, nie wiem, seriale typu Reaper Street czy. Tak. E, Penny Dreadful, czy nie wiem, co tam jeszcze ostatnimi czasy było, w tam, w tamtych czasach. Nawet Copper, e, czyli mm -hmm. pierwszy sezon w, tak. w Stanach, to, to ja po prostu uwielbiam. Mogę oglądać w kółko. Mm -hmm. To a propos tego takiego klimatu, tylko że może, może nie klimatu horroru, ale klimatu e, e, początku XX e, wieku. wieku końca XIX, dokładnie. Nie wiem, czy widziałeś ten nowy serial, czy oglądasz właściwie The Nick? E, nie, mam go na liście. E, to, jest, to, jest to, jest tak, to jest rewolucja sklam, w medycynie. Tak, Tak, tak, tak. Oczywiście on jest zrobiony trochę na modę tego, że opisujemy pewien okres historyczny, dodajemy tak, ja różne wrzutki na przykład obyczajowe, bo na przykład jednym z, z, z wybitnych lekarzy tam w tym serialu jest czarnoskóry e, właśnie e, syn e, Lokaja, który, który e, ten okej, okay, zasłużony rodzinie po prostu... E, nie wiem, w uznaniu ten, ten, ten, ten jeszcze wtedy młody chłopiec został wysłany właśnie na nauki i jest bardzo dobrym lekarzem, tylko że po prostu oczywiście spotyka się z, z tym e, ostracyzmem ze strony innych lekarzy, którzy po prostu nie tolerują tego, że on jest z skóry. Pacjenci po prostu też nie, nie chcą być dotykani przez takiego człowieka i tak dalej. To jest jeden element, a drugi to jest w ogóle ten fantastyczne podejście właśnie do no, medycyny, gdzie się dużo eksperymentuje i przeważnie to jest tak, że tak jak na przykład w chaosie masz w większości przypadków zawsze jakiś taki happy end, tak? Że zawsze znajdą, praktycznie zawsze znajdą, czy odpowiedź na jakąś Nie, medyczną zawsze, zagadkę, zawsze. czy tak? No tam było parę zgonów, no, nie oszukujmy się. No było, tak, się takie... To tutaj to właściwie jest, jak się uda jakaś operacja, to jest jedna na pięć, Aha. czy jedna na no, ale sześć. Ale tak się nie było, nie? I to jeszcze tak pięknie jest zrobione, wiesz, to taki, w takim tradycyjnym audytorium, gdzie e, operowanie no, jest też obserwowane przez, przez ludzi, tam e, oczywiście jest jakaś tam higiena zachowana i tak dalej, ale żadnych maseczek, czy jakiś rękawiczek, czy jakichś innych niepotrzebnych rzeczy nie masz, ale masz dużo też zastosowania, na przykład, nie wiem, elektryczności w medycynie, tam, e, czy odkurzacza do cysania krwi, czy coś takiego. Wiesz, to jest bardzo fajnie, że to ogląda pod tym względem. E, oczywiście tam nie ociera się to w, w ten sposób o, o, o steampunk na przykład, no nie, ale ta ale, atmosfera wiesz, właśnie, ale właśnie jest. Ja wiem, że jestem większym fanem e, nawet takich naturalistycznych, tak wyrażę, obrazów tak. z tego przełomu XIX-XX wieku niż z niż Steampunka. Ja lubię steampunk, nie mówię, że nie. Bo mhm. Ostatnio przeczytałem parę książek steampunkowych i są fantastyczne. Natomiast powiem szczerze, że jest ten, ten serial angielski Reaper Street. Tak. który też jest dla mnie po prostu rewelacja. Jest, jest, jest, ja to mogę w kółko. Już, już powiem, że jest skręcony u nas, tak samo jak e, Penny Dreadful, co też jest dosyć fajne, bo jak oglądasz Penny Dreadful, czy, czy mniej, ale Penny Dreadful szczególnie, to są alejki, którymi często chodzę i to jest takie dosyć... No widzisz, ja nawet nie, nie zwróciłem na to uwagi, no, bo nie, nie, nie przyszło mi to do głowy, żeby sprawdzić oczywiście, no, bo zwykle to oni gdzieś to kręcą nie w Vancouver, bo taniej, Gdzieś tam jakieś studia mają? A tutaj proszę. No nie, nie. Penny Dreadful jest w Dublinie głównie. I są tak samo w Street. Street. jest tylko w Dublinie kręcone całościowo, więc... Ale mają jakieś swoje ulubione ulice są co, w, w, w Penny Dreadful to jest w okolicach Temple Baru dosyć często się tam zdarza. W takie alejki, jak tam idziesz, jakieś jakbyś poszedł od e, Dublin Castle w kierunku tak. e, tam Food Market i Dame Street. Aha. Tam jest taka, taka wąska uliczka, tam jest jakiś klub nosy i tam, tam często się to dzieje. Jest pan jest, jest taki uliczek. Wiesz, no to mnie nabrało na do głębi dla mnie oglądanie Penny Dreadful. No, Ale nie, tym bardziej, że, że Dublin ma, wiesz, ma ta całą tą wiktoriańską, gregoriańską dzielnicę, gdzie wiesz wystarczy naprawdę zasłonić parę szyldów, co plusem tak. jest takim, że tu nie można stawiać billboardów innego gówna, gdzie chcesz. Więc, no tak, bo, to jest Bo tu nie, nie ma co zasłania... no, zasłaniać tak naprawdę w wielu miejscach, prawda? bo wystarczy tak. tylko usunąć samochody i już masz wiktoriański do, y, Londyn, nie? A później lekko poprawić się na komputerze. Tak, komputerze pociągnąć kolory tu, tam i, i już. Mm -hmm, mm -hmm. No to muszę sprawdzić. ale w ogóle ja ostatnio gdzieś tak wpadłem w klimat y, y, tamtego okresu, chociaż nie wiem, czy kojarzysz w ogóle taką grę. Ja to mówiłem na to Deadlands'y. To była Karcianka. Ona się chyba jakoś inaczej nazywała. Może tam Deadlands, bo Deadlands to raczej była nazwa gry RPG. Ale Karcianka której... była... Karcianka się nazywała Deadlands. Znaczy ona chyba miała Deadlands po prostu na rewersie i dlatego ja czy mówisz o Hell Hello, Earth? Nie, znaczy chociaż. chociaż kto wie, ale wyszła po prostu reedycja teraz tej Kaczniaki. Ona się ukazała no, może z tydzień, dwa tygodnie temu Aha. i ona się nazywa Doom Town Reloaded. Okay, okay, okay. Generalnie to jest oczywiście tamta gra wydana w formule Living Card Game, czyli nie kolekcjonerskiej. Tak? I, i ma rzeczywiście tam jeszcze jakieś takie dodatki w stylu planszy, ale to planszy to właściwie to jest, masz to, co jest umownie zawsze na stole, jak grasz w karciankę, nie, pewne, ty jak sobie karty grupujesz, to tutaj masz to, żeby ci ułatwić, to masz oznaczenie, że prawda, tu jest, tu jest twój, e, twoja siedziba, tutaj są jakieś, nie wiem, budynki na głównej ulicy, tutaj jest coś, coś na zewnątrz i tak dalej, ale e, e, mi się ta karcianka strasznie podobała i, i, i musiałem sobie e, tą nową edycję zakupić i w ogóle teraz e, tak na wniosku, że muszę się opanować, bo to jest też ciężko w niektóre gry e, też e, grać z, z braku czasu. Znaczy, miejsca. Z braku, i... wiesz, ja mam inny problem, powiem ci szczerze. Mm -hmm. Ja się znam bez bicia, ja mam problem z miejscem. Mam... No niektóre gry teraz mam zajmują się... Mam tyle miejsc, karciany, że, że, że mam problem się z tym jakoś poukładać. Tak, nie, jako, że niestety moje drugie hobby i trzecie mm -hmm. hobby e, tak. są bardzo, że się tak wyrażę... E... No. Miejsco. miejsce chłonne. Tak. No taki, taki, taka butla, taki, taki, taki e, e, z kombinezon i wszystkie te rzeczy, płetwy i tak dalej, to musi zajmować trochę. No wiesz co, do no, no, płetwy tam jeszcze pół biedu, bo już takie jak płetwy, tam trzymam w samochodzie, w bagażniku tam leżą. Wiesz. Zawsze się mogą przydać, nigdy A, nie nigdy wiesz, jeszcze, się płetwy, nie? Płetwy, nie? nie tak. więc wiesz. rzeczy, które mogę, że się tak wejść, są stosunkowo tanie, to w razie z samochodu, czym czegoś przeżyję, to mhm. w samochodzie, nie? Mm -hmm. ale ale wiesz, suchy skafander, no to jest prr, 2000 euro, Ty nie mogę trzelać w samochodzie, prawda? No tak. Butli z tlenem też się właściwie nie powinno trzelać w samochodzie, więc u nas na szczęście słońce... Niebezpieczne no, tak? No wiesz, raz, że słońce, to ty to wiesz, no zgodnie Aha. z fizyką gazów, jak się mm -hmm. gaz rozgrzewa, to zwiększa objętość, jak większa objętość, no to może być problem. No. No, technicznie u nas nie powinno to być problem, bo u nas takiego słońca nie ma, bo tak często, żeby się rozgrzało w samochodzie, w bagażu, tak bardzo żeby się, siebie, nie wiem, rozerwało butle. Highly unlikely, że się tak wyrażę. No, ale wystarczy, że ktoś ci wiedzie w tyłek, czy w samochodzie, mm. no, to już może spodać jakieś rozszczelnienie, czy coś. Więc buty raczej też nie mogę trzymać w samochodzie. E, no i wiesz, a potem, to, a potem wiesz, tego wszystkiego jest tyle tyle rzeczy do nurkowania używa. Mm -hmm. I to jest tyle bardzo kosztowne, że po prostu nie, nie chcę się trzymać w samochodzie. Muszę trzymać gdzieś w domu. Mm. E, wiesz, no słuchaj, skafander, pianka, druga pianka, e, jedna butla, druga butla, trzecia butla. nie, Wiesz, regulator, automat, jeden automat, drugi, trzeci, e, BCD, to wiesz. Nagle się okazuje, że masz po prostu jedną wielką szafę, w masz się, że, rzeczy, że mam tak. jeden pokój z awalonymi rzeczami. jest same Mam do mnie, mam do nas przyjechać gość w odwiedziny, mm -hmm. no i żona mi kazała posprzątać, nie? No, no tak. ja mówię, okej, okay, to posprzątam do szafę, otwieram szafę, a tam planszówki. No ja pamiętam, że twoje pudło z planszówkami to, to jest takich sporych rozmiarów, taki półtora metra na metr na metr. No jest, jest. Jest ogromne. No a wiesz, no więc... a i tak, a i tak bo wiesz, yy, używając cwaniactwa i kaningu na poziomie 100, mm -hmm. To mhm. też tych, część mojej gier jest z moich kolegów, którzy y, grają w solo. No <laughs> Albo tak. graliśmy u nich, tak. ale zapomniałem przywieźć. No tak, tak Tak sobie tam tak. leżą, bo nie mają dużo miejsca. Nie? Nieoficjalnie, mhm. że tak wyrazy są przechowywane przez e, innych ludzi. Ale, ale generalnie... Przecież ty też tak to odbierasz? Ja bym odbierał, że po prostu zabrali, nie chcę oddać. No, nie. też tak można powiedzieć, tak? Ale z drugiej strony też to jest pozytywny element, że przynajmniej nie musisz się martwić o przestrzeń. Ale wiesz co, ale jest rozwiązanie na to. Tak. planszówki w wersji cyfrowej. Wiesz co, ja powiem, ci, tak, są planszówki, ja mam nawet kilka na e, iPadzie. Mm -hmm. e, mam, ja tam mam na iPadzie, nie jestem mm -hmm. się po niego teraz sięgać, ale mam, zdaje się, no, mam moją ukochaną grę karcianą pod tytułem e, Bang na iPadzie. Mm -hmm. e, A nie mam się gra solo z komputerem? Czy... Można solo z komputerem, ale wiesz, granie w Banga z komputerem solo to jest trochę jak masturbacja, okay. nie? No można, ale jednak nie do końca to no samo, jest, nie? Jest przyjemność, ale, ale jednak nie, nie do końca to samo, nie? E, mm -hmm. Co tam jeszcze mam w planszywie? No Mam kilka, mam. mam... Znaczy, ja, ja w ogóle miałem dużo plan Ja miałem taką fazę, ja w iPada, jeszcze... że ja po prostu tak. szukałem, jakie gry są. I na iPada można znaleźć wszystkie te najpopularniejsze. Typu Ticket tak, to, to, to, to Ride, są, tak. są, mam. Ale... Ale. Ja lubiłem Omen na przykład. Ja lubiłem o, mam, e Chyba Nie wiem, czy to jest zatopiona wyspa, zaginiona wyspa, czy. Zakazana wyspa. Cholera, już zapomniałem jak się nazywa. World na przykład. Tak. Ale... Jest dużo fajnych. Ale wiesz co, ja mówię o takim, e, takich programach. Kiedyś nawet chyba graliśmy w karcianki e, takimi programami. Ale, ale jest... się, że to nie jest to samo, mimo wszystko. Jakoś... Nie jest, ale jest taki program Vassal. No nie? jest, nie jak jest. Jak... Ja na przykład ostatnio z Julesem e... to... grałem w, w Mr. Madison's War i muszę przyznać, że jak żokiełzasz mniej więcej, to, jak, jak... bo to, wiesz, prawda, Vassal to jest tylko silnik wszystkie skrypty i tak dalej, to zależy, jak kto to zbuduje, jaki grafiki, jak grafiki użyje, to tak to będzie działać, tak to będzie wyglądać. Ale muszę przyznać, że gra się, jak się zna zasadę, to się gra po prostu bardzo przyjemnie, wygodnie, prawda? Szczególnie w takich grach, gdzie, gdzie potrzebujesz dużo żetonów na dużej przestrzeni, to, to też jest ten porządek. Możesz w każdym momencie zasejwować e, stan gry, kontynuować później, więc e, to się świetnie e, sprawdza i, i y, ja w ogóle zastanawiam się właśnie, ym, czy, czy, czy nie zainwestować więcej czasu właśnie w okierzywanie niektórych gier na własnych na, na Szczególnie, że tam jest dużo naprawdę takich gier planszowych, można powiedzieć, dla dorosłych, typu Labirynt, typu, typu yy, yy, jak on się nazywa taka, taka gra, chyba Zimna Wojna i tak dalej, tak dalej, więc jest, jest naprawdę sporo ciekawych tytułów, ale też sam gry dedykowane, prawda, od razu zrobione i yy, między innymi niedługo ma wyjść, czy już wyszedł, czy, albo będzie dopiero wychodził Wiedźmin gra planszowa no, słyszałem. i ja dzięki tam Michałowi z Masy Kultury to, y, miałem okazję trochę pograć to, niewiele, niewiele partii i tak na początku ta gra nie, nie, nie porywa, dlatego że, że to nie jest gra kooperacyjna a z drugiej strony ta interakcja bo chodzi o to, żebyś po prostu y, tam wykonał jakąś misję, quest prawda, zdobył jakieś takie punkty i kto pierwszy je zdobędzie y, wymagany ilość punktów, wygrywa i tam oczywiście możesz zbudować, czy tam ustawić, ile mam, jak, jak zaawansowany ma być ten quest, tak? z ilu poziomu się skończy, w tym sensie, że ile masz tych punktów tak naprawdę zdobyć, bo się to wszystko sprowadza do tego. I e, po prostu zauważyłem, że nie wiem, może na początku my tak graliśmy, że jeszcze nie, nie, nie poznaliśmy tej gry na tyle, że ta interakcja między nami była wręcz nie, nie istniała. Po prostu ja, ja mógłbym sobie sam grać, i tylko robiłem to, żeby jak najszybciej prawda zdobyć te punkty. Jakby nie było czegoś takiego, że jak widzimy, że ktoś wygrywa, to na przykład, nie wiem, zbieramy się i, nie wiem, atakujemy go, czy, czy próbujemy mu przeszkodzić. Nie po Ale prostu... trochę jak w Games of Thrones. W grze, tak? Czy w, w filmie? W książce. W obu. <śmiech> <We wszystkich śmiech> tych. Nie, w grze to jest coś takiego, że... Właśnie też pamiętam, że pierwszy odgryw, jak w to grałem, to miałem podobną sytuację, że to jest gra, no wiesz, to jak książka, nie? że wiesz, każdy sobie, tu ten, aliasy i tak dalej, a ten mm -hmm. pewnie jak komuś dobrze idzie, to należy się zebrać kupą i mu, wiesz, sprowadzić go na ziemię. I też na początku mieliśmy z tym, wie, że każdy grał bardziej dla siebie i nagle ktoś wygrywa. Mm -hmm. I też doszło do tego, że właśnie w pewnym momencie się zaczęli grać tak, że już, już dawno nie grałem, że, że, że rzeczywiście, o, temu dobrze idzie, nie, to nagle, wiesz, pff, kupą na Leinsterów, nie, albo o, kupą na tych, na Starków. No właśnie, i tak to powinno wyglądać, że jak jednemu idzie za dobrze, no to po to są ci inni gracze, żeby nie wiem, weszli w jakieś sojusze i, i, i się zmówili na gracza. I tutaj mi tego brakowało, bo w sumie postacie w, w grze planszowej Wiedźmin to, to, to są raczej przyjaciele, nie? Bo masz tego krasnoda, chyba się Jarpen nazywa, tak? Dobrze Aha, Jarpen, Jaskier pewnie. Jaskier jest, tak. Jest Tris, nie ma NFR, z jakichś względów. I jest oczywiście Wiedźmin. I wiesz, i kiedy, i, kiedy grasz tak, no to... Między nimi nie dochodzi do rywalizacji, no bo to są ziomale, nie? Dobrzy przyjaciele. Jakby to jest problem. Jakby to trochę mi brakowało sensu w tym. No i też gdzieś ta mechanika, tak jak powiedziałem, przez to, że brakuje jej takiej większej interakcji, ona, jest, i ona też jest tak dosyć. Ona z jednej strony wydaje się złożona, ale w gruncie rzeczy jest dosyć płytka i mam takie wrażenie, że ktoś po prostu dał. Zlecenie autorowi gry planszowej, to inaczej Trzewicz robił, żeby zaprojektował grę w klimacie właśnie tych Wiedźmina Fantazy, i, i, i brakuje jakiegoś takiego pomysłu głębszego na to. I bo trochę taki widać pośpiech w tworzeniu jakiejkolwiek gry planszowej, tak? Że próbujemy teraz wykorzystać wszystkie możliwe sposoby na odcięcie kuponu z marki Wiedźmin. Nie mówię, że to jest coś złego, prawda? Tylko nie, po prostu ale, dostrzegam, ale... że przynajmniej na tym etapie prawda, w tej becie to yy, yy, tego mi brakowało i jeśli ktoś z twórców o, karcianki jakaś słowa karcianki, planszówki Wiedźmin, to, to ja bym polecał po prostu wprowadzić więcej elementów, które, które powodują, że ta interakcja nawet jest wymuszona przez sam system, że, że gdzieś tam dochodzi do jakiegoś takiego zdarzenia losowego, które powoduje, że na przykład nie wiem, gracze muszą się nie wiem, stoczyć jakiś pojedynek, kto wie, no może w, w, wprowadzić też, nie wiem, in, inne postacie, nie tylko właśnie przyjaciół, tylko też jakiś tam, jakichś no, złych. ale właśnie o tym też chodziło, bo właśnie już teraz problem jest też taki, nawet tak podświadomie, jako, nazwijmy to fanem, jeśli jesteś fanem e, mhm. Wiedźmina i e, tych tak. e, książek, i tak dalej, i grasz z, z trzema innymi fanami, Tak. Naprawdę ciężko się zmusić do tego, żeby na przykład napierdalać Jarpena, czy, czy, czy Jaskra, nie? No uh -huh, uh -huh. to jednak wiesz, no to jednak są kumple, sprzedajeś te książki, no zawsze byli kumplami. No hel, nie? Wiesz, to jest tak, jakbyś teraz wyszedł na miasto z kumplami, nagle wszyscy czy co, Damianowi za dobrze idzie w życiu, chodźcie mu na głowę, nie? No. Przecież to chodzi, pójdziesz, idziesz ty, ja, Jarek, nie wiem, Grzesiek, ktokolwiek do knajp i nagle mówią, Kudy, ten dostał awans i podwyż, chodźcie mu spuścimy w pierwu, bo mu za dobrze idzie, nie? Wiesz, to samo zasada. Tak, zas jak to mówisz, życie się ludzie kontrolują, chocia kto wie. Ale nie, no to jest dopiero beta, tak jak mówię, więc póki jeszcze jest szansa na jakieś zmiany, to mam nadzieję, że na dają. No, no to widzisz, tak mi planszówkowo bardzo zleciał ten, ten okres wakacyjny, ale też trochę pograłem i właściwie przyszedłem jedną grę do tej pory i to była gra, która to, to, ciągnęła się za mną latami, ja nie pamiętam, czy te 20 lat temu ja ją przyszedłem i to jest Beneath A, a Still Sky, Ach. Bardzo sympatyczna. Gra science fiction, taka trochę dystopijna. No myślę, że chyba każdy tutaj słyszał o Benedict Stills. Tak. Przynajmniej ja słyszałem, tak. ja przyszedłem ją. No i właśnie na, na, na tym memoratorze z Canby, czy, czy jak to się nazywa w ogóle, jest, jest ta wersja dostępna z CD, czyli z dialogami pełnymi, z, z, z, z, z filmem. Właściwie to jest animowane, znaczy nie, nie, animowane, to jest po prostu komiks, motion comics tak. I to naprawdę wiesz, jest, jest super gra nawet 20 lat później. Szczególnie, kiedy grasz na przykład na jakimś urządzeniu typu telefon komórkowy ja albo na jakiś pa, tablet. Na padzie, chyba na tak, i e, na, e, ja akurat, e, wiem, że też wyszła jakaś wersja specjalna, przystosowana na iPadę. Ona ma jakieś, można, na podpowiedzi i tak dalej. E, no i ja korzystając z tego e, tradycyjnego takiego pc interfejsu, i też się sprawdza, nie było żadnych problemów podczas grze z rozgrywką. I strasznie mi się fajnie grało. Oczywiście były tam chyba za 3-4 momenty. W których utknąłem, w których musiałem po prostu posilić się solucją, ale jakoś tak, nie wiem. W tamtych czasach byłem taki, że ja, jak grałem w takie gry przygodowe, to ja traktowałem je jak bardziej jak film. I jeśli jakieś zagadki nie mogę rozwiązać przez jakieś 15 minut, to od razu, prawda, czytałem, co tutaj mam zrobić. E, jeszcze te słynne solucje w takich magazynach jak Secret Service miały to do siebie, że one... Już nie świętej pamięci? No nie świętej pamięci. E, przeskakiwały pewne fragmenty, jakby skróty myślowe były stosowane, e, prawda? I ja miałem czasami problemy, na przykład nie wiem, żeby, żeby jakąś grę przygotować skończyć, bo, bo brakowało jakiegoś takiego bardziej konkretnego opisu, co trzeba w danym miejscu zrobić i e, ja nie pamiętam jak właśnie to było z Menendus Sky, ale wiem, że tak miałem problem na przykład z Monkey Island, ale teraz mi się bardzo sympatycznie grało, tak sobie powoli, powoli, tam godzinkę na przykład, sesja przechodziłem i bardzo mi się sympatycznie bawiło, więc polecam, ale drugą grą taką, w którą już teraz gram, to pewnie, pewnie domyślasz się, Bernardzie, o, o, o jaki tytuł chodzi. Eee, pff, przypuszczam, że Destiny. Na P, tak. Na P przeznaczenie Destiny. I pamięć tak, że gram i gram i gram i się tak wciągnąłem, jak się wciągnąłem w becie. Aha. Tylko, że beta była króciutka. W tym sensie, że y, przez to, że tam była tylko, y, tylko Ziemia i, i chyba jedna czy dwie mapy, właściwie jedna. No jedna mapa. Była jedna mapa znaczy, kilka map, ale jeden, jeden tryb, y, control. Który A, chodzi ci o, o multi. Y, multi. Multi, tak. trzy y... czy dwie mapy? One były chyba, tam było Wenus, Wenus był, był, był Księżyc, Księżyc i, i chyba tyle. I chyba Ziemia też była, ale... Ten, nie, chyba, nie, nie, nie, nie, chyba tylko... Tak. Sorry, może była Ziemia, ale nie przypominam sobie. No to, ale w każdym razie to był tylko jeden tryb kontrol, tak, oni tam wprowadzili ten jeden dodatkowy tryb na, na króciutko, ja się nie załapałem, więc nigdzie. Ja nie wiedziałem. ale w becie akurat, przez to, że ta, ta gra mnie tak ciągnęła to ja odczuwałem tą, tą powtarzalność tej grze, tak, że się wchodzi do tej samej lokacji, że, się, że mimo, że robisz na przykład, jakąś myśl, typu strike, to i tak jesteś na samym miejscu, ale teraz gram sobie na spokojnie, właściwie w większości przypadków solo, Trochę program multi, ale postanowiłem, że z multi poczekam po prostu, aż, aż swoją postać rozwinę do tych, nie, tego 20 poziomu i powyżej, kiedy już będę miał super broń, super pancerza i tak dalej, i tak I gram znaczy, to sobie. To ma znaczenia, tego co pamiętam. Znaczy, to ma znaczenie minimalne. W tym sensie, że, że to ci nie zastąpi skilla, jak to się mówi, no, domu, Ale z tego, co pamiętam, to była gadka taka, że możesz mieć super, hiper, dowolną broń i tak dalej, ale one są wszystkie mniej więcej w poziomie zrównane do siebie przy budowie. to się jakoś skaluje. Ja nie wiem, jak to się skaluje, dlatego że różnica na przykład w liczbie punktów pancerza, jaki masz na przykład na początkowych poziomach, a na poziomie na przykład, nie wiem, 20 którymś, no jest ogromna. I to musi w jakimś stopniu się skalować. Tak samo z bronią, że te obrażenia, które zadaje broń na początku, to jest tam liczysz tam... W, w, w, w dziesiątkach, a na, na poziomie tym najwyższym ty już liczysz w setkach. Może nawet w tysiącach, Ja tam jakieś krytyczne są trafienia. I, I ja nie wiem, jak to się skaluje, ale to się skaluje dosyć dobrze, że w, w multi praktycznie to jest nieodczuwalne. Wiadomo, że masz więcej mocy takich dodatkowych, jakiś supery, że tak nazwę, to możesz wykonywać, których na początku nie możesz, bo i pancerz ma jakieś tam, e, może się rozwijać, nie, może upgrade'ować pancerz i może rozwijać swoje umiejętności. To, to jest, on, znaczy ten system nie chce powiedzieć, że jest bo nie jest komplikowany. To nie jest coś, że musisz po prostu spędzić, nie wiadomo, ile czasu, żeby to okiełznać, ale to jest na tyle po prostu e, wciągające i, i, i, i ma swoje takie, takie tłoże. nawet jak grasz, na przykład, miałem postacią e, znaczy klasą typu Tytan. Tak, To możesz wybrać w pewnym momencie, czy, czy nadal jesteś takim tytanem e, e, ofensywnym, czy defensywnym. I masz troszeczkę inne umiejętności, które też rozwijasz, i one prawda, e, w jakiś stopniu wpływają na rozgrywkę. Ale oczywiście, no, kor, e, jakby rdzenie tej gry, to jest taki, że to jest I e, pamiętasz, no bardzo nam się przyjemnie grało w, w, w becie, tylko że tego odczuwaliśmy to zmęczenie bo, w, w, tą powtarzalnością. ja sobie teraz przyjąłem taki, te, taką, taką, taką grę, że nie gram w, w, w te wszystkie multi-elementy, dopóki nie przejdę fabuły. I jest to tak zbalansowane, że rzeczywiście jak grasz po kolei te wszystkie misje, misje story, tak się ładnie wyrażę, tak, fabularne, to jesteś w stanie na, na, przy każdej tej misji zdobyć kolejny poziom, także do kolejnej misji podchodząc, jesteś jakby idealnie dopasowany do poziomu przeciwników, czyli nie jesteś ani za nisko, ani za, za wysoko, jeśli chodzi o, o, o poziom. I to mi się bardzo podoba, bo to sprawia, że ja gram, przykład, nie wiem, przyszedłem w Ziemię, przyszedłem e, e, Księżyc, przyszedłem Wenus, tam e, teraz jestem na Marsie i tak naprawdę nie odczuwam tego, że ciągle są te same lokacje, ciągle No, to ja same wiecie, no właśnie, nie się zadać, bo widziałem z różnych dziwnych opowieści, że się tak wyrażę, tak zwanych jak oni się nazywają, recenzentów. Paradziennikarzy. No, para dziennikarzy że e, no właśnie tutaj gry, panie, to ta gra słaba jest, w kiepska w ja, ja już nie mogę słuchać, wiesz, tego, tego takiego, tego, tego jadu, który się wylewa na zasadzie, jest jaka ta gra jest słaba, jaka w ogóle nie mam tego, nie ma tamtego i tylko się strzela i tak się strzela, ale później mówią ale po prostu nie mogę się oderwać. Wiesz, ja czytam Cały czas właśnie, gram. Po prostu teraz gram, nawet jak z tobą rozmawiam, to gram. Jak myślał o tej grze, kiedy śpię, kiedy, Wiesz, ja kiedy, taką recenzję nie tej śpię. gry na jakimś serwisie, nie, nie powiem nazwy, to i kolej mhm. zaczął od tego, że gra jest słaba, że to, że do dupy, że beznadziejna, że ten, że tak, że srak. A słuchaj, tak dostała 7,5 na 10 i choć na przykład że fajna gra. Wiesz co, bo, bo, bo pół jest to takie bezpieczne, nie wiem, może ktoś się zasugerował tym, yy, jaka jest średnia na Metacritics, może po prostu rzeczywiście tak czuję, że to jest yy, gra yy, dobra, ale nie wybitna. Bo problem z Destiny jest taki, że rzeczywiście, jak ja sobie wyobrażałem Destiny na początku, no to była też po części moja wina, to ja sobie wyobrażałem grek, która będzie i Mass Effectem, i Defiance, i Borderlandsem, i nie wiem czym jeszcze, Event Horizonem, cokolwiek, po prostu ta wizja tego, tego, tego wielkiego tego układu planetarnego, gdzie możesz polecieć na jakąś planetę, te mapy są otwarte, więc jak wchodzisz w ten tryb Patrol, tak, to, to właściwie możesz wszędzie nie? nie? jesteś po prostu jakby zamknięty, że musisz robić misje i to wszystko, po prostu sobie patrolujesz, żebyś tam mieli takie misje, które są z takich sąd, które się tam błyskają sobie i to są proste misje, tak? One, one są związane na przykład z tym, że później to jest właśnie, to jest ważne, że ta gra większość recenzentów, szczególnie tych, którzy grali, wydali recenzję bardzo krótko po premierze, tak naprawdę nie widzieli tak zwanego tego, tego, co się nazywa, nie wiem, meta -content albo endgame tak jak wiesz, że na przykład, tak jakbyś, nie wiem, zrecenzował Warcrafta, na zasadzie zrobiłeś ten maksymalny level i to wszystko, pomijając generalnie całe to bogactwo związane właśnie z tym, jak ta wygląda gra później. Oczywiście Destiny nie jest tak rozbudowana jak Warcraft. Ten system tam craftingu i tak dalej, to on jest bardzo ubogi, ale jest na przykład cały ten system frakcji, cały ten system związany z zrobieniem zadań, które powodują, że zwiększać się przynajmniej jakiejś frakcji, będziesz mieć jakiś, nie wiem, dzięki temu zakupić e, legendarny sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Ta gra ma w sobie dużo, dużo do zaoferowania, tylko moim takim problemem generalnie z Destiny było to, że ja wyobrażałem sobie, że ta gra będzie po prostu naprawdę duża, jeśli chodzi o ten układ planetarny. Mhm. Że, ja że, oprócz, że oprócz tego, bo, bo wygląda na to, że po prostu te trzy planety i księżycy, nie, nie robią takiego wrażenia, szczególnie kiedy myślisz, że, no, że mogliby dać, no okej, okay, niech im będzie, no niech, niech już ten pluton, że bez Plutona, nie? Ale że będzie właśnie i Mars, i Owisz, i, i, i Neptun, y, Uran, a tutaj go nie ma. I jest, jest to, ale jak, jak wejdziesz sobie na stronę, tam masz te karty, które odblokowujesz grę, bo generalnie gra, oprócz tego, to, to jest coś w stylu, jak się nazywa ta encyklopedia w Mass Effect? Jak ona miała tę nazwę taką? No wiem, encyklopedia Mass Effect. Civilopedia. No coś tam się nazywało. Tak. Ufopedia. No, nie, nie, nie wiemy, A, no tym, Taka że... ufopedia, na przykład. Kodeks, z... to był... Ta, chyba tak, kodeks, tak. To tutaj nie masz e, kodeksu takiego jak, jak masewek, który był właściwie takim taką, e, takim CD-romem e, z encyklopedią tak to kiedyś się wydawało. Tu masz po prostu karty, które odblokowujesz w grze, ale masz, e, nie wiem odesłanie do strony Banji żeby sobie zobaczyć, co tam odblokowałeś. I to są zwykle bardzo krótkie teksty takie, takie, na kartach wiesz, do gry, wiesz, typu flavor text, ja bym to powiedział, albo fluff text, nie wiem, co się nazywa, ale wiesz o co chodzi, jak masz karciankę, ja masz wiesz, zwykle tekst. Ja to widziałem w becie i mnie to trochę irytowało, bo na konsoli niestety, nawet jeśli konsole obsługują internet i tak dalej, nie masz łatwego przejścia tego. Na przykład, wiesz, ja gdybym to na PC-cie, mhm. w momencie, kiedy coś takiego muszę zrobić alt-tab i zaraz to, sobie tak. poczytać, nie? Natomiast A. Jak mam coś czegoś wracać, wiesz, wyłączyć konsolatę, przenieść na inne urządzenie, coś tam, coś tam. Mhm. No to tak. Ale wiesz co, jest aplikacja na, na telefony, na, na, na tablety zdaje się, która pozwala po prostu to czytać w dużo przyjemniejszej formie. To jest takie oderwanie od treści. Od gry. Tak. Wiesz, grasz, jest fajnie, czy znaczy, powiedzieć tak, że, że mnie to w ogóle nie odrywa, bo ja to totalnie ignoruję? No wreszcie, to ja tam wszedłem tylko to... raz, żeby zobaczyć. Wreszcie, jak to... A dlaczego to totalnie ignorujesz? Totalnie... Dlatego, że to jest tak. Sorry, bo jest no, totalnie, bo... totalnie oderwane od gry. Już, mhm. to, wiesz, nie, nie możesz po prostu przejść, przeskoczyć na to i O! Przeczytam czy... sobie, co i jak. Super by było, gdyby, gdyby rzeczywiście, bo e, e, też zarzuca się, że ta gra ma słabą fabułę, albo że przedstawienie tej fabuły jest. Jest właściwie w formie audio i to, to przeszkadza i. To nie jest tak. grama scenki przerwnikowe, moim zdaniem, nie są takie złe. Jestem jakiś taki klimat, prawda. Ja to nie chcę się zagłębiać w tą fabułę bo też tak jej aż tak bardzo nie poznałem, ale masz głównego bohatera, który jest takim jednym ze, ze strażników, tak? Ale jednak masz trochę odczucie, że taki z niego to jest Szepard. Szczególnie, że może tak wyglądać że dla niektórych. jak mój jest bardzo podobny do Szeparda. Yy, I też jakieś masz zadanie, tak? Tam badasz sprawę tego, tego wszystkiego, co się dzieje. Próbujesz e, powstrzymać e, złych. Też w tak to powiem. Poznajesz jakby inne postacie. Wiesz? Są mm. postacie drugoplanowe. Jest jakaś w ogóle królowa Riffu. Nie wiem, czy jak, jak, jak to przetłumaczę. No, Riffy. nie, córka, to znaczy rif. Culka cór, tego? Czerwca to znaczy? Santany, królowa Riffów. Rift? Nie wiem, bo to chodzi o. To, bo Rift to jest Rafa, nie? Więc nie wiem, czy to jest królowa Rafy, ale jakiej Rafy, bo to gdzieś w kosmosie. W sensie REF? I, I to jest, wiesz, taki klimat trochę jak Queen of the Damned, nie? Y, ale jakby w sensie królowa wampirów. -E Rift jako REF? -E REF. No tak, tak. To jest Rafa, nie? No właśnie, więc nie wiem, o to, jaką Rafę tu chodzi, jaką kosmiczną Rafę, ale wiesz, jest ten fantastyczny klimat, przynajmniej dla mnie. On, on się ślizga na, na zasadzie, że to jest tak jak powiedziałem, queen of the damned czyli, czyli trochę tam zahacza to o wampiry bo w grze masz jakby trzy rasy znaczy jakby, no dla gracza są trzy, to to trzy, są trzy rasy, rasy. Są takie um, ala roboty i graczy dwie rasy takie takie ala wampiry właśnie no. ze świętymi oczkami i właśnie ludzie nie? No. I, no i oczywiście tam jest w ogóle cały ten konflikt e, tych, tych, tych obcych, bo na przykład jak zobaczysz to oczywiście są różne, różne rodzaje obcych oni się też nazywają, możesz poczytać o nich właśnie w tych kartach. Ja tego nie zrobiłem, ale powiedzmy z tego, co mi gra przedstawia, to ja sobie taką historię dopowiadam, że tam jest jeszcze między nimi jakiś konflikt bo czasami jak gdzieś się pojawia w jakiejś lokacji, tam gdzieś ktoś się strzela, a tak, tak, a nie ma tak, innych ale graczy. Ale nawet było widać w tym, w będzie, że tam że się koleś się napierdzielali między sobą, nie? Tak, więc jest jakiś taki dodatkowy kąt, więc jakby być może, no nie mógłbyś zupełnie jakiś, nie sposobem ignorować to, gdzieś przechodzić, bawić się w... Znaczy, ta gra nie pozwala ci, powiedzmy, w grę, nie, w jakąś, w grę typu skradankę ale zdecydowanie jakbyś chciał na przykład pewne rzeczy ominąć, to możesz, ale to jest, no nie po prostu strzelanka z ciekawą, bardzo dobrze zrobioną mechaniką, z oprawą wizualną, która no zrywa berecik, roluje skarpetki, no wszystko po prostu, jak patrzę, jak to cukierkowo wygląda. Na PS4, tak? Na PS4, tak. Muszę kiedyś spaść w drodze z pracy i zobaczyć to. Zapraszam. I e, już na PS3 wyglądało bardzo dobrze, wiesz, w no sensie, że... E, nie, no, Wyglądało to, to z... przyzwoicie, to nam nie no, no, Wiesz, no... Wiesz, ja nie mam jakichś strasznie dużych wymagań co do gier, więc <grym> dla mnie wszystko wygląda przyzwoicie, ja... ostatnio grałem w Fallouta 1, a e, grą, którą... Zresztą do tego wrócimy później. Chyba, że mówiłem o tym. Chyba, że mówiłem po co nie że e, ostatnio co napierdziałem, to jest Vampir Masquerade, nie? E... Aha, no nie, nie, nie wspominałeś, ale to w... w takim razie wrócimy do tego, bo myślałem, że powiedziałeś, że Wasteland... E... No, Wasteland to już a... dopiero. No właśnie, no, ja już nie mogę się to ja to ciarno No ja mam, ja czekam na chwilę, w której będę mógł się coś mojego niesamowitego Stima i go update'ować do pełnej wersji. No właśnie, więc Destiny wygląda fenomenalnie właśnie na, na, na konsolę nowej generacji, ale też nie wygląda źle na, na, na PS3 czy na Xboxie 360. No, posiadacze PS3 mają na przykład tą, tą dobrą rzecz, że nie muszą płacić za multi. Jednak gdy już na wszystkich innych konsolach to musisz mieć czy Live'a, czy PlayStation Plus, żeby sobie pograć e, te misje kooperacyjne typu Strike, a to typu na, której konsoli, Raidy. Na, na której konsoli nie trzeba płacić? PlayStation 3. A na Szurce trzeba? Tak, no już jest... O, ja gier... pamiętam, jak już więcej nic mówić, ale jakbyś tak to są parę podcastów, 10 wstecz, to można znaleźć moją wypowiedź i mówiłem, że na pewno się takiego będzie miało miejsce. A czy wiesz co, ja byłem pewny, że to będzie, tylko ja miałem nadzieję, że. Znaczy, bo jest tak. Ale nie mówię, do ciebie, mieć... jak nie, jak jak nie mówię to że Nie, chodzi mi o to, że. Chodzi o to, że możesz w Destiny grać bez plusa możesz grać z innymi graczami bez plusa. Wiesz, jakby ten cały element taki tak, tak, e, ja ale... pseudo-MMO jest, bo czy w, w wieży, czy w, czy w ogóle na, na mapach, nie, w trybie patrol, czy w, czy w misjach po prostu widzisz innych graczy i możesz się do nich przyłączyć. Możesz nadal wykonywać te public eventy, czyli to takie krótkie, losowe wydarzenia. Znaczy one powiedzmy nie są losowe w tym sensie, że jakby nigdy nie wiesz, kiedy na coś trafisz, tak? bo to robisz przypadkiem coś i nagle się pojawia informacja, że gdzieś tam niedaleko e, rozpoczyna się e, public event. Czy chcesz dołączyć, tak, to, no, to jest, iść tam. To, jest, to, to, to, jest fantastyczna Ale to Z bety wszystko dobrze, no razem nawet. Tak, no, dużo rzeczy, które było które w becie, tak, jeśli chodzi o mechanikę, no po prostu zostało tutaj. Nic, nic nie zmieniono, nic nie dodano, e, oprócz tego, że rzeczywiście masz... No i że gra się rozszerzyła w pewnym sensie. Tak. Tam jest jedna, jedna misja, która się różni um, w ogóle mechanikom od, od, od tego wszystkiego, co widziałeś y, wcześniej, ale to jest niestety rodzynek z tego, co słyszę, to się później już nie powtarza. Jest jedna misja i tutaj jak się ktoś bardzo się boi spoilerów, chociaż to nie jest spoiler fabularny, y, to, to, to, to niech sobie uszy na minutkę, ale generalnie w pewnym momencie zaz znajdziesz taki e, relikt, taki e, miecz i właściwie wtedy gra zamienia się, ja bym powiedział, w, w Two Human. Aha. po prostu chodzi z tym mieczem albo na przykład nie wiem, w Gease of War też czasami mogę się jakiś, jakiś, jakąś maczetę jakiś wielki mecz i, i po prostu siekasz to potwory, to jest potężna broń e, właściwie ona ma chyba tylko dwa jakieś tam ataki takie, takie cięcie w poprzek i cięcie z góry, tak ale rewelacyjna zabawa i ona się pojawia raz, prawda i być może dlatego ludzie tak, tak ją pamiętają tak, tak ją wspominają z rozrzewnieniem że o kurczę, że szkoda, że nie ma tych więcej misji bo, bo zostawiła taki głód tak? że, że tego później nie ma, no bo to, to była taka odskocznia w tym danym miejscu, ale tak jak mówię, no, odkrywanie tego świata, jak, jeśli grasz tylko misje fabularne, bez y, cofania się, żeby y, robić inne rzeczy, czyli te, te strajki, jak powtarzać misje i tak dalej, tylko po prostu sobie misję za misją fabularną robisz, to nie odczuwasz znużenia, szczególnie, że te lokacje są ogromne, y, poziom szczegółowości, y, no, bije na głowę, no, y, poprzednią generację no, z racji tego, że to jest y, mocna konsola, ale, ale naprawdę ja na początku byłem taki nastawiony bardzo pozytywnie do Destiny, później beta mi troszeczkę tak wylała kubeł zimnej wody na głowę, mhm. a później, e, jednak będąc nadal przekonany, że chcę zagrać tę grę, to mówię, dobra, kupuję, gram. I, i nagle okazało się, że wcale nie jest, nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie, że. że e, ta gra nie, nie musi być prawdziwym MMO, żeby mnie do siebie przekonała. Znaczy, ja nie chcę tutaj się rozgadywać na temat Destiny. Jeszcze, y, prawda, mi y, trochę zostało do, do, do skończenia y, właśnie fabuły. Później już będę się cieszył i zobaczę, na ile mi starczy właśnie takiego ogrania typu multi, typu e, te, te, te, te, te raidy, te, te wszystkie inne. Ale generalnie polecam. W ogóle cieszę się z kolejnych planet, które będą w DLC. Znaczy, teraz pytanie <śmiech> czy będą, jak o strony. Wiesz co, jak, znaczy, wiesz co, bo tam niektórzy mówią, że to już twórcy powiedzieli, przybąkiwali w jakichś tam wywiadach, czy coś im się wymychnęło, ale wystarczy wyjść na na właśnie stronę Bungie, tam gdzie są te karty i masz generalnie i wymianę Merkurego i masz wymianę Jowisza, Saturna, więc generalnie tych planet będzie przynajmniej jeszcze kilka. a jak, jak się ale widać, pytanie, to... czy oni... Ja wiem, że to jest pytanie do ciebie, więc dla ciebie to odpowiedź twoja jest taka sama jak moja, palec w kosmosie i możesz sobie grzebać. Mhm. E, czy oni mogą dodawać również fabularnie do tego coś? Czy, bo wiesz, ja to generalnie... E... Znaczy, z, z, wydaje mi się, że tak, chociaż te pierwsze jakieś rozszerzenia, które już, już są dostępne, y, y, y, albo one będą niedługo dostępne, bo tak, bo y, one są dostępne w sensie, że już możesz... Y, y, sobie tak, ale wiesz, to wykorzystać, ale chodzi o to, że one dopiero wychodzą. Na przykład najbliższe, najbliższe rozszerzenie, i ja nie wiem, właśnie, jak, jak ono będzie wyglądało od strony fabularnej, jest w, w, w, w, chyba w grudniu zaplanowane, tylko że to jest rozszerzenie, które dodaje chyba jakąś kolejną misję typu Strike. Tak? Czyli czy takie trzy ja bym to powiedział, instancje, dungeon, coś w tym stylu, prawda? Więc ja nie wiem, jak to poszerzy. No wiesz, ja tu generalnie Sobue, ale fabuły, wiele, mm -hmm. jest fabuła, coś. Przyszto, no, na pewno jak, jak dodadzą nowe planety, to dodadzą przecież trochę, trochę fabuły. No tak, bo, ale jak, jak skończysz grę, czy grę się, tak, się w ogóle kończy, czy to jest jakieś takie, wiesz, chodzi mi o ten o, tryb, na pewno ten będzie ten będzie single, nie? No, Mogę się złożyć, że będzie jakiś że będzie zakończenie bardzo otwarte, że, że, to, że oni mają po prostu w planach to ciągnąć, ja, ja oczywiście to nie jest, pewnie nie zakładałem jak Ubisoft, że to będzie trylogia ze wszystkim, co robią, to jest zawsze trylogia, ale ale na pewno będą jakieś dodatki, które poszerzą, wiesz, fabułę. W Activision, Activision mhm. też... Tylko wiesz, no, Destiny to też nie jest, żeby, żeby się też, nie, nie, nie, żebym cię tutaj nie, nie, nie zmylił w jakiś sposób, to nie jest gra fabularna, w tym sensie w tej, w tej, w tej całej rozgrywce, tych scen przewnikowych głównie jest kilka uh -huh. tylko, przeważnie jak tam lecisz na nową planetę, gdzieś tam coś odkrywasz, to tam masz jakiś, jakiś filmik przewnikowy, no masz to spotkanie z tą królową Rafy, no, Widzicie, um, że niejednokrotnie, więc, jakby to, to też jest w formie e, takich wiesz, więc e, a nie w formie audio. A reszta rzeczy to jest tak, że po prostu, czy gdzieś lecisz, czy gdzieś się przynosisz, czy jakaś zaczyna się misja, no to wszystko się e, jest komunikowane w formie czy e, tego, co ci mówi ten twój duszek, tak? e, Tyrion. Czy, czy po prostu y, tam, nie wiem, jakieś, jakieś znajdujesz y, opisy, które sobie później gdzieś doczytujesz na, na stronie. Więc generalnie jakby możesz grać w tę y, grę zupełnie, nawet nie czując, że tam jest jakakolwiek habuła. I y, oczywiście tych filmików się nie da przeskoczyć, więc jakby y, od nich nie uciekniesz. Ale jeśli byś grał tak, że totalnie odłączasz się, odłączasz się i nie słuchasz tego, co, co, co do ciebie gra mówi, to nawet nie wiesz, że tam coś się w ogóle dzieje, wiesz, masz po prostu piękne tereny i masz takie wrażenie, że tam jest jakiś, że tam jest brak logiki, brak sensu. No, ale ty wiesz, jak w każdej grze, no nie, tam trzeba gdzieś się zagłębiać, nie, tam, tam na pewno jest jakieś tło, na, y, Wątpię, żeby oni zrobili coś, coś płytkiego. Y, jeśli to się w ogóle rozwinie, będzie popularne, to możemy się spodziewać, że pewnie będą tam książki, być może jakieś komiksy i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to uniwersum można rozbudować, nie? Y, y, fabularnie ale ja tak mówię, no generalnie polecam jeśli chciałby ktoś zobaczyć jak gra wygląda w akcji kiedy ja gram to właśnie to jest ta funkcja nowych konsol która mi się bardzo podoba można sobie na, na, nagrywać własną rozgrywkę i dzielić się z nią z całym, całym światem co, co właśnie robię może nie w tym momencie, ale generalnie yy, chyba nakręciłem może z kilka godzin yy, różnych filmików bo to jest ultra proste po prostu naciskasz przycisk, bum, nagrane tam, chcesz sobie to wyedytować, to po prostu możesz włączyć sobie, że chcesz od tego miejsca nagrywać do tego i możesz to robić, albo ewentualnie po prostu ostatnie 15 minut Y, automatycznie gra ci nagrywę więc y, jeśli jest jakiś taki moment, który po prostu wyjątkowo ci się dobrze grał i chciałbyś się być ze światem to możesz to zrobić, to jest fantastyczna funkcja nowej konsoli, to jest i na Xboxie i na, na PlayStation 4, gry generalnie wyglądają y, wirtualnie identycznie, jak to się tak ładnie mówi praktycznie identycznie, więc jakby tutaj nie, nie ma podstaw do tego, żeby jedna konsola, y, czy jedni gracze czuli się lepiej od drugich, więc jeśli ktoś chce po prostu grać na Xboxie, to nic nie, nic nie straci i no, zdecydowanie, zdecydowanie polecam miałem pewne wątpliwości, ale chyba tutaj teraz już nikt nie, nie ma wątpliwości, że ja teraz wszystkie je swoje. i mi się bardzo przyjemnie gra nie powiem, żeby mi się ta gra mogła znudzić nie, nie znudzić, ale kto wie że zrobiłem taki interes, że być może już ta promocja się skończyła ale do niedawna Destiny było z konsolą za darmo właściwie w takim zestawie ja już miałem grę, więc sprzedałem grę jak najszybciej się, się dało, więc jakby konsolami kosztowała... 6 dni mniej, czy tam osiem dni, ile kosztują te konsole, No tak, tak trochę, trochę, trochę inaczej, jak, jak prawda, oddajesz do skupu butelek grę, ale, ale to jest, jest, nie, jest inaczej. E, Bernardzie, ale co, w co ty ostatnio grałeś? O, ja to panie grałem w mało co. Mhm. E, po pierwsze online online'ową wersję Panzer Generala, ale nie ta, mhm. ta, ta żenująca z Ubisoftu czyli nie Panzer General Online, tylko takiego General. Panzera, coś co się nazywa Open Panzer. Mm -hmm. I to jest generalnie stary, dobry Panzer General. Ale czy to Open Panzer, jest to niby open source, tak. klimacik. Jest to trochę dopracowane, powiem szczerze, widać, że jeszcze potrzebuje dużo, dużo pracy, bo minus jest taki tego, że możesz atakować bombowcami, nie wiem, Junkersami, e, czy tam sztukasami, prawda, atakujesz e, piechotę na otwartym terenie, jak nie nieokopaną i nie jest w stanie nikogo trafić na mhm. tak, Polscy to bo na początku to pierwsza misje, to walczysz z Polakami, zwłaszcza Polacy byli tacy dobrzy. Tak. Często też na przykład osał tyle niewiele. Widać, widać, że brakuje się takiej tak mechanikę, zresztą niedorobiona trochę. Natomiast ma dwie fajne rzeczy. Po pierwsze za darmo, to jest fajne. Tak. Po drugie, ja to gram na PC i na iPadzie jednocześnie. Bo masz jak cloud save. Aha. Zrobisz sobie save na przykład, na PC, jak graż, Dostajesz unikalny numerek robisz sobie tylko nie tylko kopię, odpalasz sobie od iPada w autobusie, czy w samolocie, to no może nie. Znaczy w samolocie, zanim wsiądziesz, zanim ci będą, że masz wyłączyć. Tak. E wsiadasz, ładujesz sobie gierkę i ładujesz się w tym miejscu, gdzie on zapisałeś na, na PC-cie. Grasz sobie tam ileś, nie wiem, dwie godziny na lotnisku, robisz save'a do tego cloud'a z powrotem, przyszłasz do mhm. domu, odpalasz na komputerze i grasz tam, gdzie skończyłeś na iPadzie. I to jest, i to, i to jest bardzo fajne, więc ja to grałem na telefonie, na e iPadzie i na komputerze. Nie, no to brzmi rewelacyjnie, że, że... Gdyby grę troszeczkę dopracowaliście, tak wyraży odsunęte mechaniki, widać, że tam prace nad nią trwają, i tam się pojawiają kolejne jakieś update'y, patrzę y i tak e, dalej. Tych scenariuszy, scenariuszy, pierwszy scenariusz to jest e, tam, atak na Polskę, chyba, chyba pierwsza kampania z tylko 6 scenariuszy, mhm. e, a drugi się nazywa, no już taki konkretny, chyba 30 scenariuszy, jest czy ileś tam, więc więc, więc, e, no, więc nie jestem jakoś tam strasznie daleko, przyznam się, bez bicia. nie wiem, jest, może w piątym, szóstym scenariuszu, ale krasie naprawdę przyjemnie i gra potrafi zaskoczyć. Czasem niestety zaskakuje negatywnie, szczególnie, że wiesz, no mówię, ta mechanika jest zresztą taka troszeczkę inaczej. Przypomina strasznie pierwszego pancę generała i wszystkiego bolączki pierwszego pancę generała, jeśli ktoś mm -hmm. pamięta, jak to grał. Są takie irytujące sytuacje, że, że, że człowiek po prostu staje się, what the hell? Mm -hmm, mm -hmm. Ale, ale... No tak, no to, to mogliby poprawić, już, jak, wiesz, trochę czasu minęło od tamtego. No, no, dokładnie, nie, trochę minęło, czasu minęło. I, I po prostu tak mówię, jest taki trochę taki. taki, taki... Ale tak jak mówisz, że to jest cały czas nad nią pracują tą grę, czy ona już po prostu jest wydana. Nie, nie, nie i to jest po prostu bezpośrednia. nazywa openpanzer.net mhm. albo przez iPada, czy tam Androida, albo ten. I, I mówię, z tego co czytałem, o, to jest jak, to chyba jakiś Czech robić, czy jakiś taki kolej. Czy Rosjanin znowu, wiadomo, jakiś taki podejrzany. Mhm. I z tego co pamiętam, to niedawno, chyba miesiąc temu się pojawił jakiś patch. Aha, no czyli. Prawdopodobnie cały czas coś się dzieje, tylko że po prostu jest jeden człowiek generalnie Powiem szczerze, że nie wiem, nie? Po prostu mm. nie wiem. So, już się dokładnie mm. mówię: Plan Falwe Weiss, czyli ma 4 scenariusze, są ataku na Polski. Mm. Potem Das Reich, czyli gra z całą, wiem, od 1939 roku, że jest 32 scenariusze. Gra z Niemcami, potem masz coś, co się nazywa Big Red One. 33, 45, mm. to gra z Amerykanami: 16, 16 scenariuszy. I ostatni to jest mm -hmm. Patriot, Great, Wielka Wolnia Patriotyczna, u Rosjanami grasz i masz 20 scenariuszy. No, znaczy tak wiesz, tak jest tak. tego grania, jest wbrew porządku sporo. nie? Mm -hmm. e, ja sobie próbuję, próbuję sobie znaleźć tą stronkę tego projektu. E, Ci zaraz powiem dokładnie, kiedy ostatni raz był jakiś mm -hmm, mm -hmm. E, jakiś, jakiś, jakiś, jakiś, jakiś update. Major update. Ale bo jesteśmy tam, to było niedawno. Mm -hmm. Wersja 2.9. No, ale no to już świadczy o tym, że, te, że to już tak. jest wersja 2.9, to znaczy, że... No, no, no dokładnie, to się, coś, tam się, co coś to, się, dzieje, to się tam rozwija, nie? E, to jeden koleś robi z tego, co widzę. Mm -hmm. No, Niku, Paweł, sorry, chłopak z Rumunii i chyba to robi sam, nie? No, więc wiesz, jak to robi sam, no to tym bardziej ciężko, ciężko narzekać, jeśli gość to robi sam. Tak. Mm -hmm. e... Ale efekt jest wystarczająco dobry, żeby po prostu rozgrywka wsiągała, prawda? No i, i ściąga jest po prostu przyjemnie się gra. I wiesz... <ślam> Nie wątpię, że, że, że, że, to jest jakiś tam sposób, mhm. e, wymaga jeszcze dopracowania i to sporo dopracowania. No ale mówię, jeśli to kogoś robi sam, e, i robi to, wiesz, że jakoś tam pewnie po godzinach, coś tam trafi. Jak mówię, jak na razie jest wersja, od wersji tam, czekaj, się powiem, od wersji 1.6 do wersji 2.9 mhm. jak na razie. Więc tych, tych było trochę. No, mówię, to nie się strasznie podoba, Ja, czy wiesz? Mówię, ma te bolączki tego, open, tego oryginalnego Panzer Generala, no, ale mówię, to, to mhm. nie jest coś, co co, co, co mnie jakoś tam strasznie boli. A co tam jeszcze miałeś okazję? No, drugą grę, z którą gram ostatnim czasem, co... to jest Bloodlines. Vampir. Vampir Bloodlines. E... Wyszedł patch fanowski, bo mhm. chyba w kwietniu wyszła wersja 9.0 tego patcha. Mm -hmm. No, i powiem szczerze, że jest naprawdę fajnie. Mówiłem, że to te oryginalne błędy, to naprawia bardzo dużo różnych rzeczy, typu, nie wiem, grafikę, jakieś uszkodzone, wiesz, dlendery. No ale właśnie, jak, jak, ta, jak ta gra się sprawdza? Bo ona na jakim silniku powstała? Jest, że zabij... Dwójki? Czy tam. Nie. Zabij mnie. Niemcy nie mówili o własny silnik. Właśnie tutaj y, posilę się. Ja też się posilę a, internetem. Trzeci, czwarty, rok, jak to wyszło, czwarty chyba. Nie, Silnik jest Source, czyli ten, co w Half-Life -half, dwójce No to i... na Source, 100%. no to tym bardziej. E, powiem hmm. Ci szczerze, że wiesz, ja niestety jako jestem człowiekiem starym, grubym i leniwym. E, nie ma dla mnie jakiegoś specjalnego znaczenia, że, grze, że, że grafika musi być taka jak piękna jak w Destiny. No tak, no tak. E, Szczególnie, że to jest horror, więc i tak jest ciemno i tak Dokładnie, wiele ponień mi też. wiesz, ja sobie nigdy wcześniej nie, nie grałem całej gry, grałem sobie malkawajanem teraz mhm. i powiem szczerze, że granie malkawajanem to jest, jest, jest zupełnie no znaczy jest, jest, jest rewelacja, ja, ja jestem po prostu każda sekunda gry mnie po prostu od dialogów i sposób, w jaki on prowadzi dialogi, jak rozmawia z ludźmi, mhm. poprzez to, że na przykład może rozmawiać z własnym telewizorem, czy z latarnią mhm. e, czy ze światłami na skrzyżowaniu, wiesz kolej jest po prostu, no, no jest, jest rewelacja. Jest naprawdę rewelacja każdy. Jeśli ktoś nie gra w Bloodlines, to naprawdę, powiedzmy, ja, ja to kupiłem na Steamie za jakieś śmieszne pieniądze, szczerze mówiąc. Mm -hmm. eee... No ja, ja mam nadzieję, że w ogóle to się pojawi też na, no, na, na Gogu w końcu. Okay, go, Możemy na Gogu, 20 euro za to dałem. No tak, no, ale to wiesz, gra, która, która pewnie jest w jakimś stopniu tego warta. Chociaż 20 euro to na, na grę, która czy, już ma trochę Powiem że ja uważam, że to było najlepiej wydane 20 euro w ostatnich trzech miesiącach. Aha, no to, jeśli to o, A jeśli chodzi o gry w, już w ogóle, wiesz, bo, bo, bo, nawet wszystkie te early access, które kupuję namiętnie, mhm. nie dają, nie dały mi tyle radości, co, co mi daje ten, eee, ten, ten, ten Plus na moim komputerze chodzi, wiesz, full, full, full detail. Tak. Wiesz, 1920, full ten. Tak. Polor i w ogóle Bayer i tak dalej, nie? no bo. Mhm. W ogóle, zresztą to jest, to jest gra, która, ci znaczy, tak, roku skończy nie, 10, lat, 10 lat. nie wiem, a... pamiętasz, nie wiem, czy grałeś to, jak w to grałeś w dawnych czasach? Mhm. Ja w 2005 roku grałem w Vampire, jak mieszkałem sam w mojej słynnej norze. grałem po nocach. 10 na 10 stóp. No, chyba nie wiem, czy było aż tak dużo. Jak otworzyłeś drzwi, tak? No, jak ja otworzyłem drzwi na korytarz. I powiem Ci szczerze, że wtedy ta, ten, ten słynny Ocean Hotel, mhm. ten z tymi duchami i tak dalej, to też było straszne wrażenie. I powiem Ci, że grałem to nie tak dawno i też no, wieczorem jakimś takim. Mimo, że grafika już nie jest taka, mimo, że, że, że, że wiesz, no, to już nie to samo, co wtedy, to ciągle, okej, okay, może nie, nie, nie, poskoczyłem na krześle, ale powiem szczerze, że ciągle klimat tego, tego nawiedzonego pomieszczenia, nawiedzonego domu z tymi duchami, tymi, ty, te ty, ty, ty, ty, ty głosy w tle, te widmowe postacie uciekające przed tobą i tak dalej, i tak dalej, mhm. robiło fantastyczne wrażenie, robi fantastyczne wrażenie nagle. Tak. Znaczy ja zastanawiam się, bo e, wiele razy mówiłem, że taką jedną z, z moich ulubionych gier e, właśnie z gatunku horror, horror jest e, e, Undying. I ja pamiętam, że tam były sceny, które. No, w, jak grałem po dwunastej w nocy czekaj, to. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest to, co na pierwszej jak zaczynałeś, gdy to jest na taką stary jakby budynek co tam z, z tych witraży wyskakiwali na ciebie, tak? Tak, to znaczy, wiesz tak, tak. to było tak, że, że generalnie miałeś, miałeś takim takim, ja nie chcę nie jakby to powiedzieć, no, takim, takim gościem, który miał specjalny kamień, który pozwalał widzieć tą strefę astralną. I na przykład patrzenie na obrazy E, dzięki temu temu kamieniowi, temu, temu magicznemu przedmiotowi, no, wiesz, bo jakby prawdziwą naturę. Tak, na tak. Jakby ja po pamiętam, po prostu, sobie... ktoś, jakaś fajna rodzinka, to nagle demony normalnie. Tak, tak. tak ja, sobie bo ja pamiętam, że chyba jest tak dla, to była taka scena, że szedłeś, już nie pamiętam, no, mi się raz na początku gry, że tak. się szło taką korytarzem, jakby wieży zawijanym tak. do góry. Znaczy, wiesz to była taka posiadłość. No, w po takiej przedłościach, tak jakby się wierzy, no, wieży, no może przecież tam wieży, ale wiesz, wiesz tak jakby zakręt schody, się się po schodach i jakiś taki potwór, nie wiem, jak to nazwać. Czekaj, chwilę, czekaj. Poczynzać od tego telewizora. Sorry, kod mi włozi na telewizor. E, Okej, okay, już. I, I tam była taka scena, że tam były takie witraże przepiękne. I jak schodziłeś koło tych witraży, to jakieś potwory na ciebie wyskakiwały z nich. Wiesz co, ja nie pamiętam aż tak, bo... a, a ja nie wiem, się pamiętam więc... dlaczego pamiętam, bo ja to ja... To jest, wydaje mi się, że na 10% to jest ta gra i ja pewnie właśnie w jakiejś nocy grałem i pamiętam, się tak wystraszyłem wtedy, że musiałem tę grę wyłączyć na dobę chyba godzinę. Wiesz co, ja, ja tak mówię, ja, jak ja grałem ten taniej, ci... musiałem wyłączać po pół godzinie, ja po prostu nie, nie wytrzymałem tak psychicznie. po prostu ja nie wiem, czy ja się, czego ja się bałem, bo, bo to, nie, to jest wszystko nie, takie absurdalne, nie, no, to jest ale, jak? Ale, ale ja miałem dokład... I to jest chyba właśnie ta gra, jak gdzieś mówię, tego nigdy zapomnę, że szedłem sobie, idę, idę, mówię, o jaki fajny witrasz i nagle z tego witraża jakiś taki, wiesz, nie, mm -hmm. nie wiem, ale gargol czy coś takiego na się wyskakuje. Ja się wtedy tak wyskoczyłem, że aż głośno zakląłem w środku nocy, wyłączyłem grę i mówię nie, no, kurwa, nie, to się nie da grać. Nie, ale, ale jest coś takiego, że właśnie... nigdy, nigdy nie zapomnę i właśnie mi się daje, to właśnie ten undying. To był hmm. undying. Bo w ogóle w Horlandrze jeśli, jeśli tak naprawdę najważniejszy moim zdaniem jest dźwięk, dlatego, że jakieś nie, nie, niedoskonałości w grafice zawsze możesz właśnie ciemnością, poprawić ciemnością, tak. tak. I przecież gra, która była małą gierką, tam później się zrobił z tego taki fenomen, prawda, ten slender. Jak ja pierwszy raz opowiedziałem Svandera, on wygląda brzydko, ale tak atmosfera jest w nim ciężka, że jak grasz, to rzeczywiście się boisz. W pewnym momencie ja, ja w tą grę tylko chyba raz czy dwa razy zagrałem i powiedziałem, że nie, to, to jest, nie na moje nerwy. Bo... Ale wiesz, to jest tak jak z filmami. Dobry, moim zdaniem, dla mnie przynajmniej dobry horror w nie musi mieć potwora z wielką paczetą i miliona. Czasami nawet lepiej, ja z tego potwora nie widzisz, bo ta guma po prostu I, może cię i powiecie, zdrazić. I że właśnie oglądałem na Sky mówi spuszczali niedawno Aliena. Mhm. Pierwszą część tak, edycję tą Lord Director's Cut, która jest, nie wiem, dłuższa tak, tak. pół sekundy, tam dwie minuty, A dwie Albo krótsza o dwie minuty. Krótsza o dwie minuty, nie? Bo to Ridley Scott, to wiesz, on, robi wersję roczną i powiem szczerze, że to jest ciągle horror, moim zdaniem, tak jak powinien być horror, tego, jena widzisz tylko czasem, mhm. I, i, i powiem, że te zabiegi z tym, z tym, z tym, z tym jak, nie powiem, jak się kogoś nazywał teraz, Dave, co mu wyskoczył, to, to pierwszą ofiarą, co mu wyskoczył mhm wiesz, ten, ten, co face, mu, tego facehugger przykleił się, mu wyskoczył na tym stole z, z, z, z, wiesz, przez kl klatkę piosiową. to wszyscy aktorzy dostali niemalże zawału. I, i, I ten zabieg, że oni po prostu aktorzy nie wiedzieli, że to będzie coś takiego, I oni się autentycznie wystraszyli, mm -hmm. to powiem szczerze, że, że, że, że, to, że to dzisiaj, do, do dzisiaj moim zdaniem jest jeden z niedoścignionych horrorów znaczy, jak dla mnie. Czy tam Dave nie było, ale to... No nie, nie pamiętam, jak mi się, tak, się a ja. nie pamiętam. Kane może? Kane... Nie. Bo to, jest chyba ten, bo to jest ten, który, który był pierwszy, Pierwszy, pierwszy. Tak, no to jego grał John Hurt. I to właśnie z niego wyskoczył Ali. Ale wiesz, to walienie to było to niesamowite. W ogóle ten film jest genialny pod tym względem, że on jest tak skonstruowany, że. I to tak, tak, tak, nie, tak taki hey, dobry, to... Że, że tak naprawdę nie wiesz, nie wiesz czy to jest. E, e, znaczy, do pewnego momentu nawet nie wiesz, czego masz się bać, bo się boisz właśnie, bo tu jest. Po pierwsze, masz tego obcego, ale po drugie, masz Androida, który też, e, któremu w cudzysłowie odbija. I hmm. cały ten klimat jest taki, że właściwie to m, tak naprawdę. E, znaczy. Ja, ja, ja nie chcę za bardzo wchodzić, bo ja już nie pamiętam, teraz mogę powiedzieć, że coś tam odbijano, nie, ale tam jest cały ten motyw, no, nie? że później e, Ripley ma, ma awersję na Androidów, nie? jak się tak, pojawia tak, już. Tak, tak, jak się pojawia potem. A czy widzisz, jeszcze nie tak dawno, czy może, może nie w tym samym czasie, ale nie tak dosłownie parę dni wcześniej, czy tygodni wcześniej, leciał też na Skymove leciał Prometeusz. Mhm. I też obejrzałem z wielkim bólem mhm. i powiem jednak szczerze, no, mhm. to, to, to, to po prostu ciężko, ciężko, niby ten sam reżyser, prawda? Tak. niby ten sam nie ma, że scenarzysta i właściwie wszystko kontrolował tego samego człowieka. Ale, ale zupełnie coś... dwa różne, zupełnie dwa różne filmy, wiesz, zupełnie dwie różne klasy. Wiesz co, czasami, bo, bo jest takie, takie twierdzenie, to nie powiem nic nowego, że, że artysta, kiedy, kiedy ma ograniczone środki, to tworzy coś wybitnego dlatego, że po prostu nie wiem. Wie, że, że, że musi po prostu iść na pewno ustępstwa, ale, ale w jakiś artystyczny sposób to nadrabia, tak? Że na przykład nie może pokazać. A jak masz dużo pieniędzy, tak jak na przykład właśnie z Prometeuszem, jest, że jest po prostu mieli duży budżet, dużo pieniędzy, więc nie musieli się bawić w w, nie wiem, w do jakichś tam manipulacji, w obrazem i tak dalej. Tylko wszystko mogli pokazać, wszystko można wygenerować w dzisiejszych czasach na komputerze, więc. Tym filmom bo tak naprawdę brakuje budowania atmosfery. No. Przecież Hitchcock właśnie, jak wszystkie filmy Hitchcocka, jak, jak sobie obejrzysz, to on tam oczywiście robił te, w, w cudzysłowie awatary, nie? bo Not Not West to jest taki typowy hollywoodzki, wielo, wysokopozycznowy blockbuster, nie? ale masz właśnie psychozę, no tak? gdzie, gdzie sceny, które są najstraszniejsze, które przeszły do historii, są zapamiętane, to są takie rzeczy, które właściwie tak niskim kosztem nakręcone. Przecież ta scena pod to właściwie tam nic nie widzisz, że, że tam trochę cienia, trochę jakichś trochę krzyków, grzasków i tak dalej, a ludzie już po prostu szaleli w kinie, wybiegali kobiety tam gdzieś glały, glały i tak dalej. Więc no, to mi się właśnie też podobało w, jest takie w, rzecz, co w, pamiętam, jak Ja to z rzeczy jak gdzieś się wymiotowały w skida, z A to był na <laughs> dawnych, dawnych, dawnych czasach Pluton i Pamiętam, że ludzie wzięli dzieciaki takie Mm -hmm. smarkacje straszliwe na to do kina tak. i ludzie, i te dzieciaki wymiotowały powieścić a tak, na marginesie taka dygresja znaczy, ale to, to a propos właśnie takich strasznych filmów które, które mnie przychodziły jak one wyszły e, w, w tamtym okresie to nie wiem czy pamiętasz taki film on się nazywał w polskiej wersji e, Tajemnica Syriusza e, a, a, a Screamers to jest właśnie to, ja niedawno oglądałem ten on się dosyć, no zestarzał się to zestarzał nie się oglądam, paskudnie co? ale jak oglądasz e, oglądałem o... go wtedy te prawie 20 lat temu, to zrobił takie na mnie wrażenie, że naprawdę, jest, wiesz, to gdzieś mi tam, wiesz, ta cała, cała idea, że, że ta, ta, ta, ta inteligencja z tych, tych robotów, jak ona się replikowała, wiesz, rozwijała i tak dalej, taka ewolucja i to, to, co się działo, prawda? Jeszcze, bo to jest ten też motyw, który na przykład był w jednym z moich ulubionych filmów coś, nie, the thing, no tak, że tak, tak. obcy albo potwór kryje się pod postacią człowieka, że jest ukryty, że nie rozpoznajesz go, tak, że, że yy, yy, właściwie nie wiesz co się wydarzy, bo, bo, bo każdy może być yy, yy, yy, może być nie wiem, czy, czy mordercą, czy tym obcym i tak dalej. W, w skimesach był ten cały motyw taki, że, że ta technologia, nie, że to wszystko zaczęło się od tych małych takich robocików inteligentnych, tak, tak a kończyło się na, na na właściwie można powiedzieć na androidach, tak, ludzie robotach, które wyglądali e, w, i przy, w każdym względzie przypominali ludzi i byli taką idealną ilimitacją. To mi się strasznie podobało. Ten film mi zapadł w pamięci jako jeden taki z a świetnego filmu science fiction, bardzo takiego dosyć mocnego dreszczowca, horroru. A teraz jak oglądasz go, to właściwie wydaje się, że, że to taki film na wideo, na, na prawda, że na, na VHS mógłby zostać wydany i nic by się nie stało, chociaż... Nie stracił. Tak, no tak, tak, no, tak. No, niektóre filmy tak mają. Eee, czy ja jestem 40 tym, a, ja, a propos niskobudżetowych filmu, to ja tylko tak powiem, że byłem na, na filmie e, Jako w piekle, tak i na ziemi, tak to się chyba nazywa e, w polskiej wersji. Tak sobie, e, a, Wersji oryginalnej, teraz sobie kliknąłem. E, As above, so below. Tak to jest w wersji, a jako w piekle, tak i na ziemi. Taki jest polski tytuł. I to jest też taki typu e, film Blair Witch Project. To jest też taki horror, gdzie cierpię, wywołujesz... No wiesz co, jest problem taki, że jak byłem z, z, z moją żoną, to cierpiałem na choroby lokomocyjną, bo to jest właśnie no, takie ładne określenie, amerykańskie, found footage, tak? Czy to są te, te zdjęcia z tych kamer e, niby odnalezionej, no, no, no. albo z, z typu GoPro. Ja, ja ci powiem, tak przecież, tak. że mnie to niestety u mnie, u mnie powoduje nawroty choroby morskiej, mhm. więc nie, nie, nie sam się zadać. z takich filmów nie małych, to ja ci polecam bardzo film po tytułem Frank. Szukażemu polecam ten film, nie tylko Tobie, ale znaczy, z Asbenderem. Z Michaelem, Asbenderem tak, tak? i, i, i, i tym. Tak. I, i synem e, Rudego. A czy widziałeś ja widziałem że w ogóle on, y, tam w jakiejś masce znaczy, ja Tak, dokładnie. Z... Michael Asbender cały film gra w master, w takiej głowie Takie wielkie głowie. Ale. Tak. ale... i powiem ci szczerze. Ja, ja, ja... Takim. Uh, uh, Bolkiem. Ja co mi nie powiedzieć o Asbenderze, to ja go jako aktora naprawdę cenię, bo on naprawdę potrafi wykręcić. I grając w filmie. Który mnie... nie, no to jest wybitny aktor, tak. Gra w filmie, przez cały czas gra w wielkiej nie wiem, czy to jest jakaś plexi, czy jakiś bóg, jakiejś tak. materiałowej, jakiejś takiej plastikowej masce, a mimo to gra rewelacyjnie. Wiesz, że oni mogli to wszystko, i tak pewnie to było jakimś post jak to się ładnie mówi, robione, bo wątpię, żeby tam wsadzić mikrofon, żeby tak ładnie zbierał no, pewnie ten jego tak, głos. Pewnie tak, ale mimo wszystko, mówię, gra, gra film jest naprawdę fantastyczny. Ba... A o co chodzi, że Wiesz, dlaczego to to... Tak on tak gra? ma jakieś problemy. On no, nie tyle ma problem tak? to jest, oni, to jest taki... Nieśmiały. Rud Syn tego, jak on się nazywa, hmm. Brendana Glissona, Uwielbiam aktora. To jest ilancki aktor. Tak, będę mi się z To Jego syn, tak. do, e, młodszy, starszy, gra w tym filmie. Jeden mm -hmm. z ludych z Harry'ego Pottera. Lub, jak to woli, główny bohater z, z tego, Just In Time. Nie wiem, czy widziałeś Just mm -hmm. In Time, by the way. E, z tym, z Justin Timberlake'em. Timberlake nie, sorry, to bym się pomylił tytuł. Out of Time. Nie, Out of Time to był Justin Timberlake. Out of Time to mi tak brzmi, jak jakiś film ze Stevenem Seagalem. Czekaj, czekaj, bo to sprawdzę, bo gdzie jest mój internet? <laughs> To ja w tym czasie tylko dokończę, że dokończy, jak na, na, tak i taki na ziemi, to jest e, e, historia niemal jak z e, kodu Leonarda da Vinci, tak przynajmniej się zaczyna, tylko że zamiast profesora mamy e, profesorkę, i to dosyć młodą, bo już ma e, 20 parę jak lat, zawsze. ale generalnie, ale ja generalnie powiem, są tak, takie same metody, wiesz, po, to po, po prostu... tylko ja w moim życiu studiowałem na bardzo wielu uczelniach, jako, że jak ja chodziłem na studia, to był jeszcze obowiązek służby wojskowej, więc Aha, musiałem studiować długo i, i, i na różnych szkołach. I przez naprawdę całą moją karierę studencką od wieku, tam powiedzmy 19 do 27 lat, e, nigdy nie spotkałem młodej, pięknej, seksownej pani profesor. No, bo generalnie, ja nie wiem na jakiej zasadzie wiesz, w Polsce, żeby zostać profesorem to musi być, musi być to takim prawdziwym profesorem musi być to z nadania prezydenta nie, na co chodzi A... to wystarczy, że jesteś doktorem i jesteś No jesteś tak, wiesz, tam profesor jak to, dynie, coś jesteś, coś jak, jak mówią o panie profesorze tak, w liceum, tak, tak. tak. ale nawet pani ja profesor... studiowałem ja studiowałem tam w tym w akrajach randrosarskich, panie i też nie widziałem żadnej młodej, pięknej już nie mówiąc o tym, że chętnej, pani profesor mm no dlatego no, cieszę to, się jak z... mhm. ale y, to co było w, w, właśnie w tym filmie, to, na początku mi się podobało to było to, że wiesz, to takie rozwiązywanie zagadek zostawionych przez e, setki lat, te, wcześniej na, na jakichś kamiennych e, rzeźbach e, ukrytych albo gdzieś czasami na widoku, tylko gdzieś z tyłu na jakiejś krypcie, czego nie widać i tak dalej, i wiesz, ten, ten sam poziom rozwiązywania właśnie łamigłówek e, e, zostawionych w sztuce albo w, jakich, w jakichś dziełach sztuki jak to masz właśnie, czy w kocie Leonardo da Vinci, po prostu książek Dana Browna i mu tym podobnych, ale później to przechodzi w taką właśnie fabułę takiego, znaczy przechodzi to w horror. Akcja na początku A, dzieje tym się tym, właśnie w różnych takich miejscach, o, o tym, jak w takie. tak... Taki <laughs> No i później wchodzą w te słynne katakumby pod Paryżem, które A, właściwie tak, są przystawione jak to... mitycznie, jako że one się po prostu gdzieś tam rozgęziają pod całym miastem i właściwie jest zupełnie inny świat. Jeszcze tam w pewnym momencie zaczyna się włączać taki, taki paranormalny element, nie? bo na początku to jest wszystko tak w miarę mógłbyś wiedzieć, że okej, okay, to, to w jakim stopniu możesz wiedzieć, że to mogłoby się wydarzyć naprawdę, ale później zaczynają się właśnie czy jakieś duchy, zjawy, no przeróżne rzeczy, no i to zaczyna być wtedy takie trochę groteskowe, ale gdyby nie ta kamera, to jeszcze to byłoby do zniesienia, ale w pewnym momencie, to, to, to, że to jest właśnie takie nerwowe kręcenie, gdzieś tam cały czas się coś dzieje, wiesz, w niebezpieczeństwo te potwory, demony, duchy, wszystko na ciebie się rzuca w tych katakumbach, a to jeszcze ta przestrzeń mała. No i dlatego tam... Jeśli ktoś po prostu lubi takie filmy typu Blair Witch Project, to, to prawdopodobnie ten film im się spodoba jako w piekle, taki na Ziemi, ale poza tym to chyba nikt nie, nie będzie zadowolony z tego, z tej sensu. Wracając do Franka, więc... No, e... no właśnie, więc głównym bohaterem tego filmu jest nie Michael Asbender, tylko e, właśnie Domnal Gleason, mm -hmm. czyli syn, syn Bendana Gleasona. E, on, mówię, Rudy, jeden z rudych z Harry'ego Pottera, ale przede wszystkim główny bohater filmu, który nazywał, sobie nie Out of Time, nie Just in Time, a film, po jest About Time. Mm -hmm. Nie wiem, czy mm -hmm. widziałeś, jak nie widziałeś, to jest kolejna polecamka dla wszystkich. Taka kolejna mm -hmm. dygresja, dygresji. Film potem About Time. Przecież tak patrzę, czy ta rodzina Gleasonów, to nie, czy na przykład Jack Gleason nie jest to gdzieś związany nie. z, z Brendanem Gleasonem. Nie, musiał z, z tak wyrażę. Bo ja tutaj zaczynam, wiesz, też korzystam jakoś, nagrywam przez internet. O, z z internetu. No w każdym razie, I... film, wracając do ja About Time, jest gratam mm -hmm. właśnie młody Gleason i gra tam jeden z moich ulubionych aktorów, czyli Bill Nighy. Aha. Nie, ja kojarzysz go się na pewno. Bill Nightli coś coś no, coś mi się. Nie. Koleś grał w Pirate z Karaibów albo na przykład grał w Love Actually, tego grochera. A, tak, tak, tak, takiego wysuszonego. Tak, tak, tak takiego, co... A mi, a mi zawsze, jak ja go widzę, to nawet jeśli to jest komedia romantyczna czy jakiś, jakiś dramat psychologiczny, to dla mnie to jest wampir. No to, w każdym to jest, razie to... To jest jakiś, jakiś wysoki książę, wampirów i no tak dalej. Może nawet takiego, Ojciec drakuli Czy on Draculi. nie tego w... w tym... z tom... E, czy on nie grał jakiegoś wampira w, w Underworldzie? Może w, może, może w Blade, albo w, może właśnie w Underworldzie grał. Ja tego... nie, nie, nie pamiętam skąd, ale po prostu... się on ja grał tego mówiłem, evil... evil... Biggest evil vampire w team. W A, tak. On Onga Wiktora, tak. No, tak, dlatego. Tak. W razie, wracając do About Time. About time to jest komedia romantyczna. Mhm. E, tego samego koleśa, co zrobił zresztą e, Love Actually. Jak masz chwilę czasu, z żoną usiądźcie sobie, albo da się z dziewczynami, chłopakami, kim wam chcecie. I film jest o tym, że Koleś, ten rudy, dowiaduje Aha. się od ojca, że on w rodzinie, męż mężczyźni w rodzinie mają umiejętność podróży w czasie, przenoszenia się w czasie. Takiego, Dobrze. takiego wiesz, w zasadzie, wchodzi do, do, wchodzi, do wchodzi, to nie, wchodzi do, szafy i może się przenieść do, do wydarzenia, które już się wydarzyło i jakby przeżyć je jeszcze raz, tylko inaczej, jeśli mam to wody. Mhm. I powiem szczerze, że, że film jest rewelacyjny, rewelacyjny, naprawdę, rewelacyjny. Nie bo to każdą, cokolwiek powiem, na temat jest, będzie, mhm. spoilerem, ale wszyscy tam grają, grają fantastycznie, tam jest, wiesz, sześciu aktorów na Krzyż, tak naprawdę, ale każdy jeden jest zagrany rewelacyjny. Ale wracając, wspomniałem już to, a ja tylko powiem, dlaczego mi się ten Bill i, e, Knight, Knight, nie wiem, jak się wmawia. Bill Knight? Knight? Nie wiem, jak się to wymawia, ten nazwisko. On jeszcze grał w tym, w, w tej nowej odsłonie Frankensteina. No, też. Ja też. Ja, Frankenstein. Też. On grał na Beriusa, więc też, te, po prostu są takie, on jest fantastyczny do grania właśnie takich wysuszonych, taki wysuszonych, wysuszonych demonów. E tak, tak, tak, No, ale wracając do Franka, i tak właśnie Gleason młody, gra, To głównym bohaterem jest on. I on zostaje, powiedzmy, do łącza, do, do, do zespołu rokowego, którego Asbender jest. Nie wiem, głównym szefem. Frontmanem. I wjeżdżają Frontmanem. w góry tam, no, nawet w Wicklow Mountain, żeby nie być, żeby nie być przynajmniej na pewno było w Wicklow Mountains. Tak. Żeby się jakoś tam zintegrować, przyjrzeć ten experience. I po prostu, no, to tyle, nie? I to trzeba po prostu obejrzeć. Trzeba obejrzeć i. Czyli polecasz Frank i polecasz I jeszcze about jeden time. film polecam. Miałem, jeszcze taki, miałem taki ciąg filmowy. Też film, który jest, z aktorem, którego ja generalnie nie lubię. Uważam go za wybity drewnianą pałę. I nie chodzi tutaj o Keanu, Keanu albo Toma Cruz'a. A ja bardzo lubię Keanu. Tak, Wiem. E, chodzi mi tutaj o Toma Hardiego. No, moja sympatia do niego jest jednak e, proporcjonalnie odwrotna do no, tego, który ma ostatnio. Tom gram. Hardy to jest taki hardly good actor, prawda? Ja to tak, jest Tom Hardy. W każdym razie to jest film no. Tomem Hardly, Nazywa się to jest taki Borysz tak, po nazywa się Lock. l o -E. Lock. Lock. A, to słyszałem, I tak. Powiem, że... taka, taka monodrama. Taka monodrama, bo to jest koleś jedzie samochodem i wykonuje telefony, ale już pomijając Tomiego Hardiego, Toma Hardiego, Hardlie... e, jest naprawdę fajne. Naprawdę fajnie się to ogląda i naprawdę jest to jest to, jest to ciekawie zorganizowane. I mhm. fajnie takie, wiesz, coś się stało, wiesz, jedno, jedna decyzja, jak na twoje życie, nie? I, i... Całkiem, całkiem, tak. Nie, nie, właśnie to, to słyszałem, tylko ze względu na to, że ja... Nie e, lubisz to ma się boję, że jest, Nie, trochę się bałem, że po prostu może mi się... E, e, znaczy... Za każdym razem, jak słyszałem o tym filmie, słyszałem, że właśnie to jest bardzo ciekawy film właśnie ze względu na to, że on, on e, zaczyna się niepozornie, a później się okazuje, że jest coś więcej i bałem się po prostu przeczytać coś więcej, żeby, żeby no, sobie no, nie, nie popsuć tego odkrywania, no, bo nie czy to... widziałeś film e, Buried z, z Ryanem Reynoldsem. No, tym myślę, że, że próbowałem, ale strasznie mnie odwróć Wiesz... Wiesz co, bo to jest też taka, taki dziwny film. No nie, też. Tutaj przynajmniej koleś wykonuje telefony i jedzie samochodem, tak? tak? Coś tak, się zmienia. A tutaj masz trumne, koleś jest zakopane. Oczywiście to trochę fikcje, bo powietrze by się dawno by skończyło, gdyby tam, tak, tam czy, czy zapalniczką, czy tam się gdzieś sobie oświetla pewne rzeczy, ale no jest tak zrobiony, że rzeczywiście oglądasz, jak już tu wciągniesz rzeczywiście nie czujesz tego, że to jest po prostu jedno miejsce, jeden człowiek i właściwie nic się innego nie dzieje, tylko on po prostu gada przez ten telefon. Nie wiem, to jest taka walka o, o, o przetrwanie. To po prostu niesamowite, jak można prawda, taki pomysł, nie? z czegoś, co wydawałoby się, że to może by starczyło na 5-10 minut nie? jakiejś historii zrobić z tego pełnoprawny film, długi i e, ja nie wiem, czy ja oczekuję tego samego po, po, po loku, ale, ale w końcu jak siądę i, co, i obejrzę to, to, to właśnie chcę z takim czystym omysłem mys wejść, tak, że, że rzeczywiście żeby ten film nie zrobił wrażenia, no, tak jak on no, robi na... Ci, że Loka... Może się spodobał, mi się podobał o. Hmm. powiem tak, hmm. mi się podobał e, okay. i jeszcze z polecanek jak już jesteśmy w polecankach filmowych to Jasne. moja żona ogląda serial pod tytułem Outlander to mi brzmi jak jakiś science no niestety, fiction. Nie jest to science fiction, aczkolwiek jest to lekkie fiction, bardziej fiction niż science. Mhm. Chodzi o to, że laska tam z 1946 roku w jakiś magiczny sposób przenosi się do 1700 któregoś i w Szkocji. Ale mhm. nie jest to, wiesz, nie jest to na zasadzie króla Artura i jakichś takich komediowych akcji, tylko raczej takiego dosyć ponurego miejsca, jakim Szkocja XVIII-wieczna była. Nie mm -hmm. wiem, czy to jest na zasadzie takie, że jestem na głosowaniu o niepodległość Szkocji i, i przez to jest może taki trochę mm -hmm. propagandowy. Ale powiem ci, że tak, wiesz, ona, tak, ona, ona przeczytała książki, czekała na ten film straszliwie, zaczęła go w końcu oglądać. Ja tak zwykle siedzę i oglądam, powiedzmy, z nią albo koło nie, coś tam sobie czytam, czy gram w pancera na iPadzie. Mm -hmm. Ale muszę przyznać, że jestem chyba po szóstym epizodzie, gdzie jesteśmy w tej chwili mm -hmm. i wraz z kolejnymi odcinkami i tym, jak ten serial jest nakręcony i jak jest po prostu pokazane, taka... Naprawdę niezbyt przyjemna, niezbyt fajna, a jednocześnie taka zabobono turna rzeczywistość tych XVII tych czy XVIII wieku. XVIII wieku. No, bo to nie jestem szkoda czy to jest 1743? Nie, 1743 A no widzę, no ja tak. że kolega to już na bieżąco. No, wiesz, że no, Wikipedia. No, wikipedia no. I powiem ci, ta, ta rzeczywistość jest, jest naprawdę fajnie zrobiona. Jest, jest taka scena, taki lekki spoiler, mhm. jak koleś, który tam powiedzmy nie ufa, każe jej się napić wody. Nie? I ona tam pije wodę, ale ja oczywiście trzyma w drugiej ręce nóż i czeka, co, i czeka na jej odpowiedź. I w momencie, jak ona odpowiada, to muszę zachować ten nóż. Nasz pracę chcieliśmy zabić, no tak, bo to jest strumień mówności. a ty powiedziałaś prawdę, więc okej, okay, nie? <śpiewasz> wiesz, jakiej zasadzie wiesz, taki zabobon, nie? W zasadzie, a... Ale wiesz co, to jest, to jest to, że odbiega się od takiej cukierkowej em, wizji średniowiecza, tak, i, i no, ja nie wiem, czy to, to XVIII wiek to już siedem jest, czy to... No nie, nie, to już nie jest wieczór, XVIII wiek. No właśnie, ale jak ci pokazują tą Szkocję, czyli to taką, wiesz, klimaty jednak pozytywnie e, bardzo to chyba W, w literaturze i, polskiej, tak? I, no tak, no właśnie o to chodzi, że Europa generalnie to już jednak było, to było, to, to było coś innego, to już jednak był postęp a tutaj masz, masz jakby takie, takie inne miejsce, gdzie, gdzie właściwie to można powiedzieć, że ta akcja niemal wygląda jakby się toczyła, nie nie w 1743, a może 1143, ale coś w stylu. stylu. Ale mi się właśnie podoba to, że teraz jest w tych serialach jest taki detal, jeśli chodzi o pokazanie tamtych czasów. Oczywiście on jest wszystko, to wszystko skolorowane, no wiadomo, że inaczej też pewnie mówiono i tak dalej. Taka dziewczyna, z, z, z, nie wiem, jakby się cofnęła 200 lat, ona miała pewnie problemy z dogadaniem się. Bo jej na przykład angielski jest inny no tak, niż, znaczy, niż wiesz, angielski. Write, tak, że ona udaje jakąś tam angielską lady czy coś takiego, nie wiem. No bo ona pewnie mówi z normalnym akcentem brytyjskim. tam tamci, e, tamci razem gadają po szkockim akcentem mocnym, a dwa że między sobą napierdzielają po gaeliku, nie? Więc już w ogóle. No tak, e, no ale tak. wiesz, tam jest, jest, jest, jest, nie jest, jest to pojęcie, że warto obejrzenia, naprawdę. No z tego samego względu właśnie, jeśli chodzi o, o warstwę taką wizualną, t, nie wiem jak to wygląda w tym tematerze, ale tak myślę, że to musi wyglądać naprawdę dobrze, to też właśnie tego nika polecam, co wspomniałem wcześniej, że świetnie się ogląda jednak, ja, ja, ja, ja próbowałem na przykład niektóre filmy oglądać jeszcze i do pewnego czasu to wszystko było bardzo teatralne, ten, te, te, te, czy, to, czy to, ten okres historyczny odleglejszy niż teraz, to, albo był przedstawiany właśnie tak jakby bardzo teatralnie, coś w stylu naszego Wiedźmina Polskiego, jest, gdzie właściwie miałeś pomalowane ściany na zielono i to był zamek, tak, nie? I tam tego drewniany stół i gościa gdzieś z jakąś narzutą, którą normalnie w, w powiedzmy jeszcze 15 lat temu trzymałbyś na podłodze jako, jako taki, wiesz, nie wiem, czy akurat u Ciebie się stosowało takie, ale ja na przykład miałem u mnie w mieszkaniu starym, mieszkanie z mojej rodziny to na przykład garbowana skóra, krowia, nie wiem, czy tam, nie wiem, to była to taka narzuta na ziemię, wiesz, taki dywanik. Tak, tak, tak. To takie czasy, nie? I, I wiesz, i tak Wiedźmina się po prostu robiło, w, w, w, postarzało lokacje, nie? Że tam wrzucasz jakieś skóry, jakieś bzdury, jakieś metalowe kielichy. Ale teraz jest taki. Tak, nie, jest, tak, jest, tak takie ludzie takie po prostu. I że wszystko było jak najbliżej rzeczywistości, nie? I to też, właśnie też można powiedzieć, że popularność gry o tron że się wraca do takiego. Ja nie chcę mówić, że fantasy, nie? bo to nawet nie chodzi o fantasy, bo siłą na przykład of Thrones, przynajmniej do, do pewnego momentu, to była jednak to, co, co fantazy, jakby jest na, na, na drugim planie, czyli polityka, no tak, e, to... intrygi, e, fantastycznie zarysowany świat, tak geopolitycznie, ale do, bo teraz jak, jak oglądasz jestem na bieżąco, nie, na przykład, nawet, to tam były właściwie już co odcinek, to już magia, smoki, bzdety no, no, tak i tak dalej, myślę, i tak dalej tak to wygląda w pewnym momencie, no tak? nie, no to już muszę tak, już nadganiam to ale, ale to, co mi się zawsze podobało w tym, to jednak było to, wiesz, jakie te intrygi były, tych, tych eunuchów z jakimiś kupcami wysoko postanowionymi którzy po prostu gdzieś się wspinali od, od poziomu druku do, do, do poziomu tam, nie wiem, bycia lordem wiesz, to jest fantastyczne w tym i w, to w serialach się zaczyna na, y, pojawiać, dlatego że y, są większe budżety. Seriale przeważnie teraz y, zostają, y, nie wiem, robione w formie takich miniserii, że nie robi się 22 odcinków, tylko na przykład 10. Albo, albo, nie wiem, kilkanaście, no, w każdym razie jest dużo ich mniej. Od czasu tego słynnego strajku, pamiętasz, tak, tak, tak. kilka lat temu, no, scenarzyści jednak, nie wiem, czy, czy to czy, ktoś doszedł do wniosku, że, okej, okay, zostawiamy tylko sitcomy tam, one mogą mieć tam 20 parę odcinków, ale te wszystkie takie ambitniejsze produkcje, czy na HBO, czy tam tutaj Stars, czy, czy Showtime, tam jednak liczy się mniej, a lepiej, nie? Ilościowo, a jakościowo wyżej, nie? I to jest... To jest fantastyczne. Bardzo się z tego e, e, cieszę. E, e, teraz w ogóle zacząłem oglądać taki, taki odmużnacz, serial typu totalny odmużnacz, że po prostu jeśli bierzesz na serio, co tam się dzieje, to po prostu mógłbyś e, osiwieć albo zgłupieć po prostu bardzo szybko. E, blacklist. O, Blacklist. Oglądałem to, rewelacja. Ja, Przerażające ja... gówno to jest. <laughs> tak, ale się ale ogląda. Ale powiem Ci, że oczywisto. ja to oglądam dla Jamesa Spadera. Spadera. No ale wiesz, co? ja, ja, ja go widzę. Tej... Widzę, wiek, widzę, że on już jest stary. że to jest taki, On to ma być taki e, geniusz, przestępca, ale właśnie taki e, charyzmatyczny. charyzmatyczny. Ale jak ja go widzę, to ja go widzę po prostu jako tego doktora z, z Wiesz, z, z, z, z Wrót. Nie po prostu nie mogę. Jakby mam, mam taki dyzonans, nie? że ja, ja widzę tę młodą twarz, ale łysego z brzuszką. Nie, nie, powiedz że mi się ten serio strasznie podobał. Mhm. Tak bardzo jak był durnawy momentami. No tam są przesadnie głupie rzeczy, ale, no, ale czy... przestępca, który jest dba o każdy detal, jest takim deksterem, jeśli chodzi nie o... Nie wiem, jak daleko jesteś w serialu, ale nie chcę ci... Początek, a, a początek. połowa, czy jedna trzecia pierwszego pierwszego Ale nie miałeś akcji z, z biurem FBI. Znaczy w sensie tam jest FBI cały nie, czas. Ale, nie, ale, ale nie chcesz spodziewać. E, mm. Wydarzenie, które się zdarzyło z zewnątrz, które wpłynęło na że wiesz co tam jest, każdy odcinek dla mnie to jest po prostu yy, wyjątkowy po Dobra, prostu ale nie miałeś jeszcze ataku na, na ich biuro nie, nie nie to ale to jest taki to dwu, odcinkowy dwu... tak to wiem ale to dopiero jest pod koniec stary tak. po obejrzeniu tego coś się wiesz i tak to jak na jak nie wiem czy te filmy pod tytułem co były takie dwa atak na biały dom yy, tak jeden chyba olimpusa Olympus a drugi white house white down, house down. Tak, nie wiem, czy oglądałeś te filmy Oglądałem dwa i ten pierwszy ja e, tak, ja? był słaby, ale White House Down mi się dosyć podobał. White House Down to był który? który, który bo się to był ten Rolanda Emericha, zdaje się. Ten, w którym um, był Jamie Fox był prezydentem. Czy ten, gdzie Koreańczycy atakowali. Nie, Koreańczycy był Olympus Has fallen. White House Down to był ten, w którym e, e, e, byli terroryści i związany było... No nie chcę tutaj spoilować. To jest gówno. Ale w każdym razie Koreańczycy atakowali w Olimpusa Słońca. Okay. To Olimpusa Słońca był naprawdę zły. To była ta. No, Olimpusa tak. to była, to to była scen... Jeszcze fatalna grafika. Ta scena na, jak wypadło, w Gwiezdnych po... Wojen, tak? Dobrze mówię? Jak w na w Gwiezdnych wojnach, gdzie z jednej strony biegną Koreańczycy i strzelają, a z drugiej strony Sikerservis tak. biegnie i strzela. Tak, tak, tak. tak, tak, tak I tak, tak ja to oglądałem, i tak mówiłem, nie pamiętam kiedy to oglądałem, ale z jakimiś kumplami, mówię panowie, nas trzech, deska z gwoździem i zdarzymy się stanie podbić Stany Zjednoczone. Bez problemu, najmniejszego. Zresztą ten drugi to samo. Ale... Znaczy ten drugi po prostu on się opierał na trochę innej na sali. tam nie było, że wiesz, że Korea atakuje i, i ma ten, tylko że to był taki tak, inside tak, no, job. Wiesz, to, to w tym drugim przynajmniej miało to jakiś... To, to, to miało to jakieś... Można powiedzieć, że było bardziej, bardziej znaczy, interesująca koncepcja i bardziej wiarygodna. To jest sens, ale to sens tak. Ale w jakiś ten sposób można było powiedzieć, że taki domestic terrorizm mógłby się tak. wydarzyć. Natomiast, mhm. wiesz, już, już, już ta scena z tym AC-130 porwanym, który wlatuje tak. do samego nowego, do samego Washingtonu, yeah, Washington, tak, po tym league, po tak. zamachach, po wszystkim, nie, nie, nie nikogo niepokojony, Ach, no ale nieważne, w każdym razie, i właśnie o to samo mi chodzi w tym, w Blacklistie, że to jest taki film, jak tak patrzę ten film, to tak człowiek myśli, FBI nie jest w stanie nawet znaleźć kota. Hmm. No wiesz, na pustej ulicy kota, jednego kota, albo, nie wiem, inwalidy na, na wózku, nie jest, na, nie jest ja w stanie znaleźć. No mówisz o blacklist? Tak, tak, tak. tak. Wiesz co, a ja znowu oglądałem odcinek, w którym gdzieś po, po włosie psa e, znaleźli. E, miejsce przybywania jednego tak, z tych tak, takich notorycznych tak. z tego, tego od, od, od robienia tej zupy w wannie. Też, na, na, mi się bardzo wiesz, chodzi mi o to, że I... cała ta koncepcja tego gościa, że on jest taki genialny, dba o każdy szczegół, prawda, pilnuje tego, wiesz, tak jak powiedziałem, że jest takim deksterem, jeśli tak. chodzi o planowanie ja rzeczy i nagle tutaj taką serię błędów popełnia. popełnia. Plus jeszcze przystaje się bezbicie, że ta laska, główna bohaterka strasznie mnie irytuje swoją głupotą. I... No, to, jest, to jest taka suki z Tak, tak to jest taka suki, gdyby jej nie było, to ten film byłby dużo lepszy, no ale że w ogóle... Jest jakieś... Znaczy ja nie wiem, czy to się w ogóle wyjaśnia w końcu, w... potem może że najwyżej, yy, czy, że ona jest córką, tak? Tego? Nie wyjaśnia się to. Jest to ciągle mm -hmm. sugerowane. Znaczy mi się wydaje, że to jest w ogóle, że, że od razu się tego nie rozwiązuje, w sensie albo tak, albo nie, no, jakimś i, testem i, DNA, to jest w ogóle dla mnie nie absurd. Nie wiem, jak jesteś daleko, ale... No wiem, dokładnie, wiesz, jest XXI wiek, Badanie DNA kosztuje 200 dolców. Bierzesz tylko próbkę i wysyłasz. No. Poza tym cały czas wiesz, to sugerowane jest, i tak dalej. Po co koleś miałby pomagać, i tak dalej. Zresztą to jest właśnie to, że ten pomysł, jakby zasadność tego wszystkiego, ona mogłaby być interesująca, gdyby jednak nie była takimi grubymi szyta. No ale no, być może się okaże, że rzeczywiście znajdę jakiś powód, dlaczego na przykład ten notoryczny przestępca akurat chcę spotykać tylko z tą, z tą agentką FBI i, i to ma jakieś inne yy, I wiesz, powiem powiem tak, że, że seksualne że zawsze mu się podobała i on po prostu obserwował z daleka i i w to w, sposób, będzie a, najlepszy motyw, żeby, to, to, to żeby się jeszcze bardziej pokręcony i w ogóle zupełnie zupełnie hmm. bez sensu natomiast powiem ci tak ja osobiście ten Reddington ja bym, ja bym sobie w serial tylko o nim sposób tak, tak. jaki on prowadzi te, te, jakich ma znajomych tak dalej, rewelacja. to jest taki potworne gówno ten serial no ale ale, daj... no, ale to jest właśnie takie typowo takie fajerwerki, wiesz. Dużo fajerwerków. E, musimy się zmieścić w 45 minutach z całym pomysłem tak, na tak, to, tak, co... Z, z jakiego mamy przestępcę i tak dalej. Widać, że tych przestępców ben, są całe setki, że to nie jest blacklist stylu, mamy tam 10-20 nazistów, no, nie nie nie, mastermindy tam, tam pracują. Stary. Tak, no. Okazuje się, że tak naprawdę to e, dzi, dziw, że nikt o tym wcześniej nie pomyślał, żeby kogoś takiego wcześniej zrekrutować i, i, i zrobić, że on musiał sam wyjść z inicjatywą. Oczywiście on ma w tym interes, nie? I tak dalej, ale... To cała ta idea, że właściwie rząd Stanów Zjednoczonych to podpisuje każdy papier, każde tebo, żeby złapać innego przestępcę, innemu kolejnemu daru, darować. Bo tam jest ten motyw właśnie, że a jak z nim to jest wiadomo, to jest jakby główna, główna fabuła, no i się z nim z tym wiąże, że on musi być właściwie mieć tą swobodę poruszania, więc jakby on dostaje ten, jak to się mówi, amnestię taką, ale tam, tam ten motyw taki, że po prostu Stany Zjednoczone idą na jakieś układy z przestępcami to jest coś powszechny, przynajmniej takie, takie wyżej nie sprawia, no, ale e, serial, tak jak mówię, niektórzy mówią, to jest dobry serial do kotleta. No. Do tak samo jak, nie wiem, o Homeland. Ja Homeland pierwszy sezon oglądałem, mi się podobał, ale jakoś nie mogłem się przekonać, żeby oglądać to dalej. I teraz, oglądać... Homeland, się bez bicia. I teraz zaczynam oglądać drugi sezon i to właśnie oglądał takim kątem oka. Wiesz, leci sobie na Netflixie, a ja w międzyczasie, nie wiem, czy tam pracuję, czy coś robię, dubię tylko słucham i jeśli jest coś wartego uwagi, to odwracam głowę. Ale wiesz, tam, tam jest cały ten motyw taki, który mnie po prostu bardzo ciekawi, że masz gościa, który no, widz wie i tam później bohaterowie wiedzą, że on jest yy, przechrzstą, psz, terrorystą, jak to tak można powiedzieć, nie? I, je, i pff, ile można się z tym ja bawić? Na ile to jest sezonów pomysł? W Netflixie mi się właśnie przypomniało, co oglądam zacząłem w końcu oglądać Farscape. Aha. jak się? Nie, zastarzał się trochę, prawda? Relacja. Powiem tak, nie. jak to oryginalnie wyszło, nie potrafiłem się tego przekonać. E, no i potrafiłem. Próbowałem parę razy, nie potrafiłem. Teraz jestem chyba przy szóstym, trzecim epizodzie i naprawdę mi się zaczęło podobać. A byłeś już na, pewnie byłeś na y, Strażnikach Galaktyki. A nie, Strażnicy Galaktyki to jest film roku, jak dla mnie. No właśnie, więc mi się wydaje, że tutaj yy, to, że oglądasz teraz Farscape, to trochę ma yy, wspólnego z tym, że właśnie Farscape to jest taka, no może daleka, ale w jakimś stopniu, moim zdaniem, wariacja. Tak, tak. Chociaż tak, tak. yy, ten yy, shop modyfikowany genetycznie szłaby z moim bohaterem. Dla mnie koleś wymiata. Czyli znaczy, generalnie Starczycy Galaktyki Mam no nadzieję, że będzie część druga, trzecia, czwarta, piąta. O, no, się nie ma. I będzie później crossover z zawinteresami. Nie, będziemy odcinać wyodcinać kupony naprawdę no. długo. Przynajmniej jeśli chodzi, będzie to tak jak pierwsza część. Mm -hmm. To jest film, mm -hmm. na którym dawno się dobrze nie powiemy jak na Strażnika Galaktyki. do I... co, Bernadzie, bo chyba, że chcesz jeszcze coś dodać. Ja, ja mam czas, ja mogę dodawać. Nie, bo chodzi o to, że ja powoli muszę kończyć, ale pomyślałem, że przecież nie wspomnieliśmy o najważniejszym, nie wspomnieliśmy o raporcie ze zbiórki na Secret Service, która została ukończona. Być może w momencie, kiedy będziecie słuchać tego, tego odcinka i już zostanie rozesłany pierwszy numer, aczkolwiek z tego, co, co wiem, jako, że wsparłem w końcu projekt, to to, to dopiero będzie gdzieś pod koniec. Ja się myślałem, że miałem wesprzeć, ale w końcu odpuściłem wespieranie. nie? No, co, tam w ogóle. Zobaczyłem, że tych ludzi wesparło tak... projekt, że. Gdzie moje wiesz co tam. 50 zł. Ja jestem w tej jeszcze dodatkowo tej, tej tej sekretnej grupie, to ona się nazywa Secret Action Aha. i e, tam jest. Cała masa ludzi takich, którzy właśnie... Wydaje, że to jest takie pokolenie, które potrzebowało takiej grupy, żeby, żeby wylać te swoje smutki w stylu kiedyś to były gry lumbiste, teraz to się nie robię, <śmiech> I wrzucałem jakieś zdjęcia z typu o, McDonald's, to był najlepszy tam western i tak dalej, i tak dalej. No, już się parafrazuję, no, ja ale generalnie takie, taki klimat smutni, są. Te stare nerdy. Tak, ale już, już tam pojawił się projekt okładki tej, tej, tej limitowanej, więc ona będzie nawiązywać do, do, do starego layoutu i będzie miała numer 97, więc jakby ona będzie takim, takim mostem pomiędzy tym nowym Secret Service a starym Secret Service. to się później oczywiście zmieni, nie wiem jak to dokładnie będzie później wyglądało, ale projekt generalnie zebrał 284 110 zł. Bardzo i no, będzie dwumiesięcznikiem. Tam jeszcze parę jakichś takich dodatkowych progów wyszło, które nie do końca są atrakcyjne, ale przynajmniej że, że cieszę się, że, że, że ten, ten projekt tyle zebrał i jeśli się uda, żeby oni wydawali ten, ten magazyn, to ja bardzo chętnie będę kupował. Oczywiście w, w, gratuluję tam założycielem tego, tego, tego, tego projektu wskrzeszenia i tyle, no i, i tym, tym optymistycznym akcentem kończymy nasz już niestały segment raport ze zbiórki, skończył się ogromnym sukcesem zebrano ponad chyba 300% jakby tak liczyć więc to jest, to jest niezły niezły wyczyn no cóż Bernardzie, no. Ja muszę wracać, zagrać w Destiny, więc pozwolę, żebyśmy tutaj, pozwolę sobie zakończyć w tym momencie. Cieszę się, że, że znalazłeś czas, żeby nam o wampirze o, o na przykład w opowiedzieć, o tych ciekawych filmach. I musimy się już niedługo umówić na relację Endzone no, z Wasteland no, 2. No, jak najbardziej, jak najbardziej. Ja mówię, ja już tylko czekam, że mi to ściągnie. Dzisiaj o północy, Dzisiaj, prawda? Dziś, restart, pewnie, no. nie, pewnie nie, Pewnie jutro rano mm -hmm. dopiero, i tak pewnie nie zagamasz do soboty, Przecież w sobotę nurkuję, więc pewnie w niedzielę dopiero, ale może mm -hmm. się uda. Wiesz co, ja, ja poluję i e, będę chciał, żeby mi to e, brat, który w tym momencie jest w Holandii, e, zakupi tą wersję strażnika, nie wiem czy widziałeś. Nie widziałem, ja, mam, wiesz, ja, kupiłem, na, bardzo fajnie ja wygląda LB no, Access, więc ja mam wersję... Nie no, ty masz wersję cyfrową z tymi cyfrowymi gadżetami, ale po prostu masz o, wersję pudełkową bardzo ciekawie wydaną z jakąś taką ładną instrukcją. O. Z, z, z, z jakimiś obrazkami, z mapą, ze ścieżką dźwiękową, wiesz, to wszystko wygląda naprawdę interesująco i ja, ja już nie mogę się doczekać, żeby położyć na to na te łapki. I jak widziałem, jak te ostatnie wersje właśnie, właściwie to końcowa wersja Westland wygląda, to jestem pod wrażeniem, że udało się zachować cały ten jakby klimat, prawda, gry takiej izometrycznej a jednocześnie ją na tyle uspółcześnić, żeby ona w ogóle archaicznie na wyglądała. Myślę, że tak? Nawet już te wersje, te wczesne wersje early akcji jak grałem, dla mnie było bo wiesz, trzeba pamiętać, dać poprawę na mój sprzęt, nie? Mm -hmm, mm -hmm. E... No, ale będziemy, prawda, robić relacje no, no, właśnie... Wiesz, w tym to... przypadku będzie relacja, na jak w słabym sprzęcie tak gra ciągle sobie daje radę. <laughs> Być <śmiech> może to jest właśnie e, e, powód e, radości no dla tych to wszystkich dla fanów jedynki i dwójki, że będzie... od tamtego czasu nie upgrade'owali komputerów. U mnie lr no, schodziło chodziło bez... Na początku się nie dało, bo się sypało. Potem jak mm -hmm. zmodyfikowali trochę i powiedzmy obniżyli wymagania, zaczęło mi to działać, to no co mm -hmm. będzie po premierze. Może znowu podciągną wymagania. No, e, no, no, jeszcze, na pewno optymalizacja... dużo. już za początku raz mówi, że ta gra jest zupełnie zoptymalizowana. I... i... I tak było, była po prostu niezoptymalizowana, i, i wiesz, oni podali nas, w jakich sprzętach robią tą grę. Przede, mhm. przy, że, powiedzmy, że oni nie mieli jakiś super high endowych no ale powiedzmy, że były to dobre. Zby, mhm. Powiedzmy sobie szczerze, że były to dobre komputery, mocne. Przy nich, tak naprawdę mój pc ma chyba moc mniejszą niż iPhone 6. <grychy> <grychy> a, iPhone 6 to wiesz, już na pewno nie, the new best thing. Nie, już nie? na pewno mniejszą niż ten, teraz. Ja tam czytałem, że Samsung wypuszcza nowego Galaxy Tab'a tu ja ma mieć nie quad-core, tylko z, chyba 6... Wiesz co, one już mają może. No, chyba osiem rdzeni mamy już, stary, Przecież ten, ten najnowszy flagowy telefon LG to ma 4K no. obecnie, więc ultra HD. Ja nie wiem sam właściwie wszyscy, do czego wszyscy, potrzebujesz ultra HD, bo już przy, przy pełnym HD ludzkie oko pra... nie, widzi, nie widzi pikseli, więc no. No, to jest po prostu już 10. Wiadomo, musi z, z kim oni się, się ścigają, to, co się ścigają no, wiesz, trzeba coś dać no właśnie to w takim razie jeszcze zrobimy taki szybki kącik technologiczny. O, dwie, dwie ważne informacje. Pierwsza, wychodzi Apple Watch i ja, ja wiem, Bernardzie, że ty jako fan zegarków od razu już biegniesz do sklepu. O, ile nie ma, wiedzisz, i... Problem jest w moim takim, takim, że ja bardzo lubię zegarki, tylko że zegarki, które ja noszę, muszą spełniać dwie wymagania podstawowe. Mm -hmm. być na ba... nie, nie być na baterie, co się rozładowuje po a, jednym to dniu? To raz, to, to sorry. I być to, wodoodporny, to, to, trzy, to trzy wymagania. Mm -hmm. e, muszą mieć baterię, co się rozładowuje po jednym dniu, Najlepiej, jak są wodoodporne do 300 metrów. Mm -hmm. Sorry, muszą być wodoodporne do 300 metrów, bo tam przykład 300 metrów tak. to wcale nie jest 300 metrów. No przy tak, 40 tak, tak. zacząłem cięc. E, mhm. I co najważniejsze, 200, do 300 metrów to można nurkować chyba do 100, a jak jest poniżej, jak jest chyba 100, to przy 20 już Jak <laughs> Jakoś tak to no. było. Nie? <laughs> znaczy, u mnie to jest tak, że mogę, mogę na basenie pływać z moim zegarkiem, to jest dla mnie najważniejsze, no. że tam nie schodzę poniżej tam no, kilku metrów, więc mój, ciśnienie nie, nie zagrałem. Musisz 40 metrów wytrzymać, a mhm. po trzecie dobrze jest, jak ma funkcję komputera do nurkowania. Obawiam no się, tak. że zegarek Apple nie spełnia żadnej... No być może się pojawi taka y, aplikacja y, y, do nur dla nurków. Y, ona ma przecież te jakieś sensory, ben, może ci badać puls no i tak, tak dalej. Więc... Przypuszczam, no że ciśnienie na 30 metrach zrobić z tego zegarka. Już że nie jest wodoodporny, więc... E... Czy mi przede wszystkim przeszkadza w tych, tych smartwatchach to, że zegarek ma to do siebie, że jeśli go nosisz na, na adgarsku, to obsługa tego zegarka ogranicza się do tego, że podnosisz, lekko obracasz ten nadgarstek w tak, swoją to, stronę, żebyś zobaczył godzinę. Nie musisz dotykać ekranu, żeby go włączyć, nie musisz tam, nie wiem, nic robić takiego, a tutaj to jest taki, tak, taki gadżet, no to jest po prostu mniejszy telefon na rękę, jakiś taki... Oczywiście, ja się cieszę, że oni coś nowego tam wprowadzają, bo czasami z głupich pomysłów, tak by się wydawało na początku, są ciekawsze rzeczy, ale... No, kto by pomyślał, że, będziemy mieć takie, że telefony to będą takie trikodery, że okay. zawsze było tak, że w cy cyberpunk, pamiętasz, jak cyberpunka się grało, to tam na tych wszystkich obrazkach to było, że ten telefon był taki malutki, oczywiście składany i mogłeś go wsadzić sobie za ucho i go nie było widać, a teraz telefony są duże, coraz większe, ale mają po prostu funkcję i, i moc obliczeniową, jakiej jaki się nie śniło cyberpankowcom jeszcze tak 10-15 lat temu, więc po prostu nie wiadomo, w którym kierunku idzie to. No, dysk twardy tam miał. Ile on miał tam dysk to, twardy? Wie, co, oryginalnym w oryginalnym ty... książce było 60 megabajtów w opowiadaniu. A no w filmie to chyba było do 60 giga. Tak chyba było 60, GB, tak no, było 60 tak. giga. No on ma tutaj 30 giga pojemności w mózgu. Nie? No zajebiście. A teraz, ja mam, a teraz wyszła jakaś... Ja mam 128 na, na karcie microSD. No właśnie, wiesz co, bo teraz wyszła jakaś nowa karta, chyba Sandisk wydał kartę yy, SD, czy wydaje, która ma chyba 512 no, gigabajtów. No. To jest po prostu... Mózg się lasuje. Ja nie wiem, jak, jaka jest odporność tej karty, czy tam, wiesz, ją 3-4 razy i przez to, że ta, ta gęstość jest taka, że ona jest, e, łatwiej się uszkadza, ale, wiesz, sama koncepcja, nie, że to, to, co się dzieje na naszych oczach, ta, ta, ta historia. A, A druga, druga technologiczna druga, informacja, nowość, nowość, nowość, informacja, jak rozpatrujesz po prostu ogromne pieniądze, już w ogóle takie, już właściwie ich się nie da wyobrazić. A, chodzi ci o Microsoft, który kupił za 2,5 miliarda Minecrafta. Main, tak, i ja się nie dziwię, że oni zapłacili dużo, dlatego że Minecraft to jest praktycznie jak Lego. To jest, to jest ja marka, marka porównywalna z Lego. Ale ja do końca jestem w stanie pojąć. Ja ci powiem ja właśnie. Ale słuchaj, jak idziesz teraz do sklepu, jak ja widzę na przykład, że Minecraft to już nie tylko są gry, to, jest, to są zabawki pluszowe, to są e, e, jakieś, nie wiem, e, obrazki, znaczy nie obrazki, masz takiego kilofa e, z, z pianki, który... który które możesz sobie powiesić na ścianie wiesz, masz po prostu mnóstwo garzeców z tym związane masz klocki Lego z Minecraftem związane ktoś tam przebąkiwał, że kto wie czy nie pojawi się jakiś film animowany no po prostu Minecraft rozróż się tak, okay. jest rozpoznawalny, to jest, to jest gra numer jeden dzieci, ciągle jest na się sprzedaży wysoko, w pierwszej dziesiątce więc jakby suma no ogromna, ale jak gdzieś tam pewnie ktoś to obliczył i, i wyszło im, że się opłaca. Ale wiesz, sam fakt taki, że teraz już jak słyszę, że ktoś kogoś przejmuje, to nie za, za to tak ja milionów, tylko za minimum ma, miliard. Jeśli nie ma miliardów, to w ogóle nie ma o czym gadać, prawda? Właśnie, to, to, to Twitch tylko za jakieś marne 960 milionów poszedł do Amazona, Przecież to takie nawaciki. To, to jest niesamowite, prawda? No ale co, jak, jak myślisz, Bernadzie, co byś, ja co coś byś zrobił, tak nie jakbyś nie no, taką kasę dostał za... Microsoft, jak wiedzimy, wypuścił taki, taki, taki system do grania, jak się nazywał? No, Xbox one, Xbox One, coś takiego, taki mało znany one. generalnie. Prawna wymowa polska jest One, niedawno była premiera, gratulujemy. Tak, więc, Witamy jednego. Microsoft wypuścił tą, tą, tą, tą konsolę rzekomo do grania Xbox One, które one tak naprawdę mało znane są, bo mało się reklamują, nikt tego nie kupuje, w Japonii nikt w ogóle nie kupił. Jednym z argumentów ludzi jest taki, że jest mało gier na to albo mało ekskluzywów, albo mało fajnych gier, ale nic tak. specjalnego, tak? Microsoft generalnie nie z tym robi, coś tam próbuje jakieś... Kryje, ale generalnie wychodzi taka wielka jedna opinia. Wielka Microsoft mhm. wydaje 2,5 miliarda dolarów na... Minecraft. Minecrafta. Okej. Okay. To bogatemu temu zabroni, prawda? I teraz moje pytanie jest takie. A może, może nie pytanie, to taka konkluzja. Jak wiemy, czy nie wiem, czy wiemy, jak ja wiem... Y z danych, że się tak wyrażę, postą pantoflową otrzymaną internetową, wynika, że większość hitów na poprzednią generację, typu Gears of Wars, uh, The Last of Us, uh, Uncharted, Heavy Rain i tak dalej, one kosztowały w granicach 10 do 40 milionów dolarów w produkcji. produkcji. Więc wychodzi mi, że za 2,5 miliarda Microsoft mógłby zrobić takich gier mm, powiedzmy, że pójdziemy konserwatywnie 40 bańkę no. za grę. Mógłby spokojnie zainwestować te pieniądze w zrobienie ekskluzywnej wersji GTA ale podobnej nie, nie gry. Ale ja wiesz. Pójdźmy konserwatywnie. Powiedzmy 40 milionów za grę. Żeby tam. Tak. Nie 10, tylko 40 milionów za grę. Tak, no, takie Ta wiesz. Indie. Ja da, nie, nie idą w Indie, tak. Według moich obliczeń mógł takich gier zrobić 60? Hmm. 60 ekskluzywnych gier które sprzedały się w takiej ilości egzemplarzy i sprzedały konsole, że generalnie mhm. ta generacja konsol byłaby posprzątana. Wiesz co, bo, ale to też jest tak, że to jest wszystko takie abstrakcyjne. Ja Myślisz, że, że ale... 2,5 miliarda, pewnie to gdzieś w jakichś papierach wartościowych. Ja, nie o o mi chodzi, chodzi jest, nie? Tak. Że, tak, tak, że nie że jest prostu... w stanie zrobić jednej dobrej, ekskluzywnej gry, czy dwóch, czy pięciu tytułów, które byłyby system-sellerami, które ludzie by powiedzieli ja pierdolę, jaka gra, muszę to mieć tą konsolę dla tej gry, a jest w stanie wypierdzielić 2,5 miliarda dolarów wirtualnych, czy nie, na coś takiego jak Minecraft. I moje pytanie no, do panów no, i pani z Microsoftu. Czy wyżeście ochrzeli po prostu ludzie? No wiesz, to zmieniła się, tam, zmieniło się, y, tam, mm, zmieniło się y, dowodzenie. Jest zupełnie inny człowiek, no wiem, ale, który chce rozdawać ofisa za darmo. Ja ale, ale naprawdę, to jest kwestia inwestycji, wiesz, w pięć naprawdę z fantastycznych tytułów, pięć fantastycznych tytułów nie wiem, dwa na japoński rynek i trzy na europejski rynek, które by tą konsolę sprzedały i, i spowodowałyby, że X on, one nie byłoby jakimś takim trochę obśmianą maszynką no. dla... No tak, tylko że wiesz, to jest tak, że jakby teraz była propozycja, że Coca-Cola mówi, że chce sprzedać swoją markę, no nie, no to prawdopodobnie yy, znalazłby się jakiś chętny, który by wydał tam parę paręset miliardów, nie? Bo nie ten, wiem, czy kogokolwiek ten, stać na markę Coca-Cola. Tak, ale właśnie o to chodzi, że po prostu jeśli w momencie, kiedy pojawiła się opcja, że można kupić tego, tego, tego, tego Minecrafta, całość, markę ze wszystkim i tak dalej, to oni po prostu nie myśleli tego, co, co by było, gdybyśmy te pieniądze wydali na, na produkowania na coś lepszego. Kupujemy coś, co w tym momencie jest jakby, no, chciałbym powiedzieć kolą wśród gier, ale to jest, to jest marka, która przybiła absolutnie teraz wszystko. Minecraft młodym graczom kojarzy się bardziej niż Mario. już Mario jest, jest postacią znaną, ale jednak w tym momencie, jakbyś dziecko zapytał, co to jest Minecraft, a co to jest Super Mario, to wydaje mi się, że bardziej by wiedział... Ja wiem, ja wiem, to jest chodna kalkulacja. I to jest po prostu... To jest kalkulacja, ja wiem. Ale grańczy... ubolewam na tym, jak ty ubolewasz właśnie, że, że po prostu zamiast Minecraft zagraje iść... środkowie, latkowie kupi grę, poprosił rodziców o e, książkę, bo to widziałem to takie sytuacje z jakimiś tam kuśwa, zdjęciami z Minecrafta, do tego kupi poście w Minecrafta, gumowy młotek w Minecrafta, czy tam kilow, czy inny Czekan, tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak naprawdę suma sumarum zamiast wydawać 69,99 na grę nowej generacji, tak naprawdę wyda 259 albo 459 na, czy 759 na różne mhm. gadżety, nie? A że mało który rodzic odmówi 5 czy latkowi e, kołdelki z jego ulubionej gry, mhm. Ale to jest taki fenomen właśnie Minecraft, jak Angry Birds i tak dalej. Te marki po prostu, z, z, z, gdzieś ta popularność, to dzięki właśnie internetowi, wiesz, ja e... zwierzęta. Ja patrofowej, ci, eksploduje. Wziom, że... Ja mam słyszałem, że ludzie generalnie są jak zwierzęta. Ludzie są po prostu tępi, Tempo H, że się tak wyrażę. No, w grupie. Generalnie, po prostu, ja jak wiesz, to, jechałem sobie dzisiaj samolotem do pracy, słuchałem radia i tam się w radiu nabijali różne rzeczy i okazało się, że koleś na przykład siły mody, czy siły, nie tyle mody, co jakiegoś takiego właśnie trendu, czy takiego siły y, ludzi zafascynowany tymi swoimi idolami. Jakaś tam laska, mm. powiem szczerze, że nawet nie wiem, kto to jest, e, pojawiła się na zdjęciu, nie wiem, czy z porodu, czy przed porodem, czy była w ciąży, czy jakieś tam zdjęcie miała, nierozbierane, nie żaden wynik ciągnięty, normalnie laska ubrana, miała zdjęcie, na którym miała jakiś tam wisiorek, czy naszyjnik, czy jakieś inne pis, biżu, mm. biżuterii, e, nie ma słowa jakaś tam firma lokalna, e, robiąca, obraca jakieś tam, nie wiem, 1250 egzemplarzy i okazuje się, że w ciągu chyba dnia potem ona się pojawiła z tym wisiorkiem na tym zdjęciu cały ten nakład czy cały ten produkcja tych, tych, tych wisiorków, że tak wyrażę, się wyprzedała. No i dlatego właśnie blogerze modowi, czy jak celebryci. Ja się tak wyrażę, what the fuck? Aha, mam. Naprawdę, ludzie. Trendsetterzy, no. Trendsetterzy, Trendsetterzy. I szafiarze i tym podobne różne ten, ekipy, nie? Mówię, Ale że jakie to jest, jest piękne. Czasem... Że możesz zarabiać tylko na tym, że jesteś znany w tym To jest Czy, tak czy my czasami nie jesteśmy w złej branży? Czy my nie powinniśmy zmienić fantazmagiery na Fantasma szafa albo coś takiego? Nie no, no, Wiesz, wodzie. ja powoli, powoli zaczynam rzucać te filmiki Dobre, na YouTube. Nie. Oczywiście e, e, będę na przykład tam robił jakieś tam e, lokowanie Dobre, produktu. Tak, wiesz, nie powinniśmy a... na przykład Fantasma Giery na szafa. Ja bym ci mówił, że wczoraj kupiłem sobie fajne skarpetki. O, I jutro to wychodzimy to, na z skarpetki. aparatem ja ja mówię, a skarpetki tam z takiej firmy w takim sklepie wiesz, one są czarne i mają włókna tak a... ale wiesz, no, bo, bo widzisz, bo to tak, tak się śmiesz, ale, ale to, to, świetnie, to... To, to właśnie jest to taka praca, że po prostu robisz, wychodzisz na miasto, robisz 3-4 zdjęcia i jeszcze dodatkowo idziesz na kawę, robisz zdjęcie kawy jeszcze później bierzesz ciastko, robisz zdjęcie ciastka i masz normalnie z... no, przynajmniej 3-4 wpisy no, ale ja o tym I... mówię, żebyś, wiesz... powinniśmy zamknąć fantasmagierię, 300 odcinkiem koniec i tak tego nikt nie słucha. I zrobić fantasma szafę no. dla dziewczyn i mężczyzn, nie wiem. Nie no, może właśnie rzeczywiście, y, ja, nie, ja się nie orientuję, bo ja tak nie śledzę tych blogów, ale jak jest z szafiarzami. Właśnie, tak czy znaczy. są szafiarze, czy tylko szafiarki. Może powinniśmy zrobić fantasma szafiarze, o, fantasma, szaf... Tylko, że widzisz, no ja, ja jestem znany z tego, że ja jestem bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o Ubieram się jako y, medycy z, z końcówki XIX wieku, więc... Branża, że będziemy nagrywać podcasty, no będzie trzeba oczywiście jakiś taki może wizualnie na YouTubie je ilustrować zdjęciami, tak. ale będziemy polecać właśnie, jak konserwatywni milionerzy A mają się bierać, ubierać jak się jak w iski, swoich odrzutowcach lub dwukładowcach. Jakie whisky pić o... Widzisz, stary, możemy zrobić cały, cały odcinek o dobieraniu whisky do kieliszka i do tego, jaką najlepiej... O, ty pamiętasz, kiedyś były takie te. Ja tylko w brudnych szkladkach. Ale kiedyś piję. były takie... E, jak to się nazywało? Smoking Jacket. Nie czuję no takie bagrenalki do palenia papierosów. I teraz widzisz do mnie, taki, taki, taki, wiesz, może znać taki. Mam taki problem, mam dwunastoletnią whisky, mam whisky taką i cygaro takie. I jaką najlepiej smoking jacket do tego ubrać? Deal. Deal A nie jak Musimy Wie? wziąć. Tak. W takim razie robimy biznes plan tak i jest. być może już następny odcinek, właśnie, bo pytano nas, co planujemy na 300 odcinek. odcinek. Być może odcinek właśnie mamy już plan Kasi gotowy. jest odcinek Fantasma Szafy? Tak. Dzięki Bernardzie. Za rozmowę pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmegieria.net. Lubić na Facebooku, polecać znajomym. Do usłyszenia za tydzień. Hej.